Tam Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 317. Ja nazywam się Damian Porłaka-Dachman i ze mną jest Michał Kitaka-Nexus. Dobry wieczór, cześć wszystkim. E, witaj Michale, jak się masz? Piękna pogoda, aż szkoda czasu siedzieć przy komputerze, a tym bardziej przy konsoli, więc korzystam z pogody. Jakaś wolta widzę, no nie? przeciwko graczom jesteś. Nie wolta, tylko wiecie, wiesz, oto od, od, od, Świeże od wszystkiego trzeba odpocząć również Nie, tak. od ekranu. Yy, o to prawda. Zdrowi, ruszajmy no, się kiedy można. No tak, być może to jest dobry moment, żeby odpocząć, bo już niedługo, yy, no, niedługo, no to muszę, muszę sprawdzić dokładnie w kalendarzu, ale zbliżają się targi pojawiają się to coraz bardziej emocjonujące wiadomości. Zwykle to są wiadomości z cyklu odżywane kotlety, jak na przykład Nathan Drake Collection, to co, co, to jest jakiś fake. Co ciekawe wiadomości. Ja na razie żadnej szczerze mówiąc sensownej wiadomości o Wszyscy się ta spodziewali, ta... że coś takiego będzie, nie? że będzie y, jakaś właśnie y, y, wersja super HD y, w przygód y, wiesz, na temat Reykjaku czy Uncharted, ale, ale wątpię, żeby. Powiem tak. Y, ja się nie zagłębiałem, gdzieś mi tam mignęło. Jak się okaże, że to jest wszystko fake, albo się sam z tego wycofa, albo tak naprawdę. Nie, to, to jest prawda? Znaczy to jest prawda, bo przecież ten tam. trailer został wrzucony na oficjalny profil YouTube'owy Sony, Sony, więc PlayStation. Więc, A, czyli jednak już. UPS, na Denaton, Drake, Collection, Now, z wideo już jest do obejrzenia. Hmm, I no proszę. No jest, jest trailer zrobiony w ten sposób, że de facto nie jest pokazany żaden gameplay footage z tego i gdzieś tam doczytałem jeszcze, że de facto tym się zajmują ludzie Bluepoint Games, którzy się specjalizują tylko i wyłącznie w, w, remasterach. w, w remasterach. Więc de facto... ja To no to, to jest ja chyba to odczyt... najbardziej zajęte studio. <laughs> Dokładnie, w naszej generacji. tak, tak no. next, next, next nowe studio. W każdym razie... Ale wiesz, co to było najpiękniejsze? Jakby się okazało, że każda generacja będzie miała swoją tą właśnie odświeżoną kolekcję Uncharted i, i że na PlayStation 5 będzie Uncharted właśnie w 4K. Znaczy, no... W 60 Jedną rzecz, trzeba powiedzieć, to jest to, że, że, to, że ta, ta rzecz była nieunikniona, że coś do, do, do czegoś takiego dojdzie, więc wszyscy tutaj mhm. gdzieś tam prędzej czy później wypatrywali, żeby ta kolekcja się pojawiła. No, wszyscy myśleli, no, że czwórka może będzie, tak? Czy coś natomiast to, stylu... no, to jest tylko dowód na to, mam nadzieję, że yy, no, Naughty Dog siedzi i cały czas zapierni czas z, z wyrobieniem mhm. się z terminem z, z najnowszą odsłoną. Natomiast tak. wreszcie przekazali innemu studio. Natomiast w tym trailerze nie ma żadnego, tak ja mówiłem, żadnej informacji, znaczy żadnego gameplaya. Game, game I to mnie najbardziej Możliby martwi. Mój byś filmować jakieś polskie osiedle i byłoby to Bo samo. de facto nie wiemy czego się spodziewać. No i teraz wszyscy się rzucą jak na świeże mhm. banany na ten tytuł i de facto jest to kolejny tytuł, który podtrzymuje te nasze biedne konsole przy życiu. Mhm. Ale ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony, bo, bo nie ukrywam, że... znaczy Pamiętajcie, to, to jest to najlepszy będzie... czas, to jest najlepszy czas, żeby teraz sprzedać konsolę yy, nowej generacji. Znaczy, się powiedzieć na obecnej. Ja, ja, ja, ja, ja nie chcę marudzić jakoś specjalnie na, na, na, next, gen, na next, next geny, bo sam, że tak powiem, mam y, Xboxa i de facto powodem zakupu łana y, dla mnie była edycja remasterowana y, Master Chiefa, którą, że tak mhm. powiem, w wolnych chwilach, kiedy tylko mam. Niestety nie mam ich dużo, ale staram się sobie tam nadrobić szczególnie dwójkę, która tak. jest przepięknie zrobiona, więc to no to tak, jest, ona to jest... została nie tylko właśnie odnowiona, jeśli chodzi o te... Znaczy ona odnowiona została, no poprawiona na pewno troszeczkę silnik i, i e, tekstury, ale te nowe filmy, to ona na pewno robi wrażenie, prawda? To nie Wszystko? chodzi, wiesz, to nie do końca. Ja jestem fanem Uniwersum Halo jako takiego, ale tylko tego właśnie, co widzimy w grach. Wiesz, w ogóle mnie książki nie interesują, nie interesuje mnie, wiesz, czy Master Chief był jakimś cudownym dzieckiem, któremu zaszczepili, wiesz, mutageny i, i, i, i przeszedł próbę <laughs> teraz. No no to bez, mnie interesuje. Bez, bez przesady. No, oczywiście są oddani fanatycy uniwersum, ale tak? ja zdecydowanie nie jestem, bo ja głównie serii Hale lubię za to, że tam, e pomijając historię, która jakoś specjalna i wybitna nie ja jest... Ja kocham no, Cortanę i uwielbiam Master Chief. Ale by, e jakby głównym takim plusem, e największym tej serii jest to, y że tam po prostu mechanika jest genialnie opracowana i, i y sztuczna inteligencja jest bardzo fajna. Więc e A silnik, o którym ty wspomniałeś, nie jest jakoś mega dopracowany. Natomiast... Znaczy on jest stary, silnik, tylko wiesz, że miało to, że ono jakieś tam poprawki chyba zostały. A nie, no to nie? moment, to jest właśnie to jest naj, naj, najfajniejsza rzecz. W wersji na Xboxa 360, wersja remasterowana części pierwszej, mhm. główny ten myk polegał na tym, że mogłeś w każdej chwili sobie przełączyć między tą wersją starą i nową. Tak. I również w tej wersji Master Chief Collection ta wersja remasterowana występuje, zresztą jeszcze jest aprezowana do, do Full HD. Mhm. Natomiast bolączką 360 było to wersji, że Przełączanie się między jedną a drugą wersją, które zajmował czasu. To trwało parę sekund. Natomiast no, dzięki power of Xbox One mamy możliwość teraz w zasadzie w locie przełączania się i oglądania tych różnic. Wszystko w chmurze się dzieje. Na 100%. Tak? W każdym razie to, mhm. w jaki sposób oni poprawili w kontekście stare nowy? no naprawdę tu jest bardzo duża różnica wizualna. No ale wiele rzeczy też spieprzyje, ale to już chyba... Przy innej okazji o Halo porozmawiamy, na pewno widziałeś XCOM, Zwiastun, XCOM 2, tylko na komputery klasy PC. Zwiastun gdzieś mi się tam obił i zresztą nie tylko XCOM, a bo Fallouta chyba, to są takie dwa Zwiastuny, które ostatnio no tak. się, że tak powiem, obiły szerokim echem w internecie. No i co, widziałem, no i co, wrażenia to na nie robi, ale może to ze względu na takim, że ta seria kompletnie mnie nie interesuje, bo nie grałem w poprzedniej części. Jesteś innowiercą, bo ja nie mówię, że bluźniarcem, ale na pewno nie, no to Umówmy się, że jest to produkt skierowany pod konkretnego odbiorcy, który lubi gry turowe i ja akurat taką mhm. osobą nie jestem, bo wydaje Aha. mi się, że strasznie dużo czasu to wszystko zajmuje, żeby tam do czegoś sensownego dojść, więc no, jakoś specjalnie mnie nie interesuje mhm. ta seria. Znaczy on mi się podobał ten zwiastun pod względem stylistycznym, ale, znaczy nie technicznym, ale stylistycznym, że on rzeczywiście, nie masz wątpliwości, że to jest kontynuacja ostatniej ostatniego remake'u. Znaczy ja jestem tak, z tego powiedzieć. pokolenia, gdzie jakby ja e, miał do czynienia z pierwowzorem, więc to był dla no mnie... tak, no ale pierwowzór jest niedościgniony, no to jest po prostu coś, czego wiesz... I, faktyc z... I faktycznie to były czasy, kiedy w ten pierwowzór się tam zagrywało. Yy... Grać na komputerze klasy PC tak. na <laughs> nie, nie, nie, nie, na komputerze klasy PC. Ja jak pierwszy raz chyba widziałem x to właśnie nie pamiętam, czy jak widziałem gdzieś na PC i tam to było, no, grywalne, ale była wersja na Amigę, i, I nawet na Amigę 500. I wyobraź sobie, że y, y, granie w tą grę to było coś nieprawdopodobnego, nie pod względem, wiesz, emocji, które towarzyszyły ci, bo to jest wspaniała gra, tylko właśnie kwestii na przykład, ile czasu zajmowało na przykład czekanie na wykonanie ruchu przez komputerowego przeciwnika. Wiesz, ja akurat teraz że trafiłem... Tysiące razy się z te, y, w Amidze dyskietki zmieniało, żeby, żeby... ten. No właśnie, wykonały. ja trafiłem akurat na no, taki moment przejściowy w, w tamtym okresie, że... Mm, Amiga odchodziła już y, troszeczkę mhm. w cień i faktycznie to żonglowanie dy, dy, dyskietkami się pojawiało dosyć często. Wtedy pamiętam tego PCta razem z bratem, żeśmy kupili, więc y, ja byłem w tym, w tym pierwszym early adopterem, kiedy się pojawiły karty VGA. Więc no, no seria proszę. x seria potem nie wiem czy kojarzysz. Color, paleta kolorów nieznana zupełnie. Czy seria Macquarie, która się wtedy pojawiła jako jedna z pierwszych, to wtedy to robiło mm -hmm. wrażenie, a no, Amiga mi została tylko do komponowania muzyki, więc tak to. Tak, mm -hmm. tak... Pro-Tracker, nie? Tak to wyglądało. No, głównie seria jakichś tam trackerów. No bo mm -hmm. nie wiem czy kojarzysz, ale przecież na samym początku, żeby cokolwiek sensownego na PCCie usłyszeć, no to trzeba było posiadać przynajmniej tego opis Sound albo, tak, tak. albo podobną kartę o, z, tym mi, dat... z tym nieszczęsnym adlibem, który. Przecież nie umywał się no. w ogóle do, do tego, w jaki sposób była generowana muzyka na protecie i na, znaczy, na Amidem. Sound, Sound Blaster to była super karta, nie? ale tam przez te wszystkie te, te kombinacje, no nawet z tego, co, co pamiętam, była jakaś możliwość w niektórych grach, żeby ten Bzyczek, no bzyczek, głośniczek, wykorzystywać do nazywało. Tak, może... tak, to był polski wynalazek. Ale są miał dwa procesory. De facto jeden ten do, mhm. do, do, Podobny, który był wam do tych wszystkich samplowanych rzeczy. A drugi to mhm. był procesor Yamaha Adlibowy, który był niczym innym jak tak. syntezatorem wbudowanym w kartę i od, od, od, od, odgrywającym midy. Więc... No ale to już, wiesz, no już nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie rozgadujmy się o historii, bo to można dwie godziny gadać. Na w każdym razie, razie. XCOM wygląda... Dla mnie przeciętnie mocno na chwilę obecną i jakoś inaczej. Jeżeli ja bym jako osoba, która z tą serią mm. nie ma jakoś dużo do czynienia i miałbym poprzez ten trailer nie wiem, zdecydować, czy jestem zainteresowany, czy nie, to w tym momencie mówię mm. nie. Przecież to na pewno, co jest dobre w tej części, to nie, nie, nie pamiętam, no, wydawało mi się, że w Wixham właśnie tym... W poprzednim tego, tego nie było, ale teraz na przykład ma, mają się generować proceduralnie mapy, więc na pewno będzie jakiś taki, nie to, że świeżości, ale wiesz, ta gra tak szybko się nie zestarzeje. A to w poprzednich częściach mianowicie... nie były proceduralnie generowane te mapy? Wydawało, wydaje mi się, że chyba w, przynajmniej w dużej części one były jednak już przygotowane, z, wiesz, konkretnie, I, no nie chcę mówić, że się powtarzały, bo widzisz, nie to, że wyparłem z pamięci, ale to było tak dawno i nawet mi się podobało to, co widziałem, że ja akurat przechodziłem jednak ciągiem. Nie? nie było jakiegoś takiego powodu, żeby gdzieś zawracać czy to robić, ale pamiętasz oryginalny XCOM, za każdym razem jak robiłeś misję, to wszystko było rzeczywiście właśnie tak proceduralnie, to nie było to samo miejsce. Nie? Znaczy faktycznie w tamtych czasach, kiedy ta się gra pojawiła, jedna rzecz to była mega zaskakująca, to był poziom zaawansowania ilości tak. opcji, które ta gra posiadała, między innymi E, wielopoziomowość, e, poziomowość w ogóle opcji, jakie tam była, to jakby zarządzanie mhm. ma całą mapą, jednostkami, potem, w, potem cała jakby ta graturowa. Natomiast ja zauważyłem jedną rzecz, że chyba następuje powrót w ogóle do wielu gatunków w tym roku, wspominając kwestie od, od, od, od odświeżania starych kotletów, których mamy. Jest kochane, to już tego grilla już oni już skoteczniają od dłuższego mhm. czasu, po tak. prostu tych, tych starych kotletów, mamy całą masę. Natomiast gatunek jako gatunek widzę, że się mocno zaczął odświeżać, bo nawet całkiem niedawno miałem, tak przez przypadek gdzieś tam, ponieważ subskrybuję sobie kanał Giant Bomb, który zresztą polecam na YouTubie, gdzie chłopaki po prostu zabierają się za jakieś najnowsze produkcje, a czasami w takiej w ulubionej chyba fazie naszego znajomego czy misia w Early Access, Mm -hmm. No i tam zagrywają się w różne fajne tytuły i między innymi zauważyłem, że się z tego gatunku parę tytułów ostatnio pojawiło, no ale też można powiedzieć, że się też e, pojawił tego, ty, tego typu tytuł teraz w, na Xboxie m, od studia Double Fine, przecież Massive Chalice. To jest nic innego jak gra turawa, dokładnie w takim samym klimacie. No, tak, taki x Ham, tylko w klimatach jak tak? Tak, tak, to jest w klimatach fantazy, natomiast ma tam bardzo, bardzo... Nie ukrywam, że pograłem w to może godzinę, bo szczerze mówiąc, no to tak ja mówię, nie mam na to czasu, ale no, jak za darmo, no to ściągnąłem, zobaczyłem. Oceniłem sobie tak mniej więcej, czy to jest czas, jest sens, czas tracić na to coś, czy nie. I no, to jest granie dla mnie, ale jest bardzo dużo fajnych mechanik nowych, fajnych, świeżych, które tam zostały wprowadzonych, ale to może na inny odcinek... Zreszt tak, no to już tak podsumowując z tego, co, co wiadomo na razie, to premiera x 2 na komputery PC i na Mac, i na Linux. Ale to właśnie, to jest ciekawe, to, to rozumiem, że XCO nie pojawi się na żadnej nowej, next genowej konsoli. No, wiesz co, mi się wydaje, że chyba sprzedaż nie była na tyle interesująca dla, dla, dla wydawcy, żeby, żeby to ciągnąć, nie? Chyba więcej. I to jest ciekawe, że. Prawdopodobnie więcej kopii się sprzedało na, na, na komputery PC. E, paradoksalnie, tak, tak mi się wydaje. No ale i przecież był chyba kiedyś z ale tego też, co to pamiętam tak... w, w PS Plusie chyba nawet za darmo. No tak, no wiesz, to, po prostu to jest typ gry, który bardziej e, jakby wpada w gusta pc jednak niż, niż konsolowców, mimo że wersja konsolowa wcale nie była jakaś odstająca, no właściwie to była ta sama grana, nie? więc e, z, tym, z tym nie widzę e, e, problemu. Ale już, już w listopadzie będziemy mogli się przekonać, co to jest gra. Czy to jest właściwie yy, odcinanie kuponu z małymi dodatkami, wiesz, jakimiś, jakimiś obcymi, którzy wyglądają jak jakaś przerośnięta Kobra i jakimiś ninja z jakimś energetycznym mieczem, z jakimś yy, czy, czy, czy, yy, czy zupełnie coś nowego, coś zmienią i tak no, dalej. Wygląda na to, że to będzie po prostu rzeczywiście sequel z, z, z pewnymi zmianami, i, i to jest ciekawe. Ale tak jak mówisz, że mm, pojawi się też zwiastą, tak jak wspomniałeś. Fallout 4. Właściwie to chyba wczoraj y, skończył odliczać ten licznik magiczny tak, tak. i wszyscy zobaczymy, na, na, na co mamy tak czekać. No i czy, no, nie było chyba nikogo, kto by się nie domyślał, że czekamy na, na Fallout 4. Ale czy na tobie zrobił ten zwiastun w ogóle jakiekolwiek wrażenie? A, to jest podchwytliwe pytanie, bo jakiekolwiek wrażenie, no to f, f, ja mogę powiedzieć tak, że y, biorąc pod uwagę to, jakie studio to robi, a wiadomo, że to mhm. robi Bethesda i. Biorąc pod uwagę również fakt, że ostatnimi czasy jesteśmy zasypywani trailerami, które de facto nie wiadomo ile mają wspólnego z faktycznym tak. gameplayem i z tym, jak gra wygląda. Mnie ten trailer zdecydowanie bardziej zainteresował niż, niż X XCOMa z, z podstawowego względu takiego, że ja tam widzę, że ten trailer hmm. jest zrobiony na silniku gry. No właśnie, ja, ja, wiesz co dla mnie było zabawne, że jak tyle się mówi, że najpierw pokazujemy jakieś prerenderowane rzeczy na jakichś super komputerach i później i mówimy, że to jest właśnie na silniku gry i, i tak jak było zwiedziane, że wszyscy narzekali na to, że jednak graficznie troszeczkę gorzej to wygląda w rzeczywistości niż było na tych zapowiedziach, to tutaj mamy coś, że jakby na przykład z tego co pokazali na ten nie próbowali jeszcze zdowngradować jakieś grafiki, to byłoby bardzo ciekawe. To można by powiedzieć, że yy, niewykluczone, że Fallout 4 pojawi się też na konsolę poprzedniej generacji. No, bardzo nie, zdziwiłbym się. Tylko nie, nie zdziwiłbym się. Tylko nie, nie zapominaj Damianie o jednym istotnym fakcie, a mianowicie takim, że pierwsze zwiastony Wiedźmina i pojawiały się zdecydowanie wcześniej, ta, ta, ta odległość między datą premiery mhm. a, a tymi trailerami była dosyć spora. Natomiast mhm. z tego, co z widzę, z tego, co oni zapowiadają, ta, ten tytuł ma się pojawić w tym roku, więc domyślam się, że oni już są na jakimś mocno zaawansowanym etapie i de facto... Yy, De facto znasz przecież wytłumaczenie tego, ja co CEDEFu... Tak, tak, podasz to jest jak... Znaczy, ja nie, nie, nie znam konkretnej daty, ale. Ja, ja... strzelam, że wrzesień. Możliwe, że wrzesień. nie wiem. W każdym razie, CD bardzo zresztą słusznie przyznał, że, że oni wpadli jakby w tą maszynę marketingową i ona, już tak powiem, to są wymogi rynku i wymogi pewnych, pewnych mechanizmów które sprzedażowych, które, no jednak. Zmuszają ich do tego, żeby, żeby, żeby iść w taką stronę, a nie inną, i czego gracze nie, nie, nie, nie, do, nie, nie do końca lubią. Natomiast mhm. tutaj istotą chyba całej sprawy jest to, że BTS nie jest studiem, który, kurczę, jest jakimś mega studiem, jeśli chodzi o, o walory mhm. wszystkie techniczne, silniki i tak dalej. Więc kulejące, że tak powiem, braki i niedoróbki graficzne i tak dalej można to widzieć. tylko mnie bardziej, ja już sto razy już mówiłem, że mnie bardziej interesuje klimat, który, że tak powiem, jest budowany w, mhm. tym silnikiem. Już nie niedoskonałości e, samego silnika. Ja, nie, fajer. Fajer. To jest kompletnie, to jest gdzieś tam to jest PC Master Race, tak brzydko wyrażę. To jest okay. jakby nadal te, te kom kompleksy pracetowców którzy, którzy muszą mieć zawsze wszystko hiper high, super ekstra. Mhm. Natomiast y, jedna rzecz mi tam bardzo się podoba, no to jest jakby cały czas nawiązywanie do do pewnego stylu graficznego, który sobie wypracował Fallout, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w... radzę sobie, w... polecam poczytać sobie o w całym nurcie Art i Streamlinie, do którego nawiązuje, że tak powiem, ta gra w tej pierwszej fazie, tej jeszcze przed wybuchem bomby, natomiast potem jakby te wszystkie przedmioty są zdeformowane. A sam Streamlin... Czyli zawsze nawiązywał też do tej stylistyki tego... tego... Znaczy, jeśli chodzi na przykład o to, jak na przykład wystrój wnętrz tak, tych ty, ty, ty, ty mieszkań, domów i tak dalej, takich lat 50. To, są lata, to jest mój drogi, nic innego jak streamline amerykański. To jest nawiązek, mm. który, że tak powiem, to jest już końcowa faza e, Art Deco, i, mm -hmm. i, i to nie są rzeczy łatwe do odwzorowania, szczególnie w, takich rzeczach, w takim, takim czymś jak silnik gry, ponieważ specyfika tak. tego stylu polega na tym, że, e, który zresztą był wzorowany na całej. E, ten styl streamlinowy głównie opiera się na inspiracjom elementów obłych, że się tak brzydko wyrażę kolokwialnie, mm -hmm. nawiązywaniem do szybkości, do prędkości, do samolotów, do tego typu rzeczy, to nawet można zaobserwować we wszystkich przedmiotach, które były w tym okresie wytwarzane. To były, sam Wystarczy poprzeć sobie na same samochody, czy też mm -hmm. wyposażenie takiego zwykłego domu, toster, nie wiem, lodówka i tak dalej. To sobie bardzo ładnie można zobaczyć, nawet nie wiem, czy w Indiana Jonesie ostatniej tej części czwórca, chyba to było, tak? Tej kryształowej czas. Tak, tak. To tak byłem powiem... z pamięci. No, przepraszam widzisz, cię. kiedy, kiedy, <laughs> kiedy Harrison World wpada do takiego pseudomiasteczka, które. A, tak, tak, tak. To się później chowa w lodówce. Które się tak. chowa w lodówce. Więc... To jest nawiązanie, tak. Bo tak, to, jest tak. Dokładnie, to jest dokładnie ten klimat. To, jest, mhm. to są lata 50. w Stanach. Y to jest to właśnie mm -hmm. rozkwit ten już końcówka i rozkwit właśnie tego więc mm -hmm. Tylko wiesz co, ja mam taki problem z tym, że jak patrzę na to, co, co zaprezentowano mi właśnie od tej strony technicznej, tak, już nie wchodząc na to stylistyczną, bo, bo rzeczywiście całokształt, zaraz jeszcze o tym powiemy, ale ym, wygląda ładnie, ale jak patrzę na przykład na postacie, yy, na animację tych postaci, to wyglądało jak yy, wręcz karykaturalnie, yy, sztucznie, płasko, yy, wiesz, nie było tej płynności ruchów, nie było tej, tej jakby bardziej miałem wrażenie, że Fallout 4 został zrobiony nie na silniku e, Fallout, przepraszam, Skyrim'a, tak? mhm. tylko sobie został na silniku Obliviona, tak jak było z Falloutem 3 i z Falloutem New Vegas. E, I oczywiście e, wszystkie takie elementy e, tego świata, które zostały zaprezentowane na, na, na, na, na tym zwiastunie które odwracają twoją uwagę od, od, te, od tej sztuczności. Te, te, te, te, na przykład miasto, jakieś takie... Jest taki, taki fragment, że widać trochę takie bardziej... Ja oczywiście żyję cyberpunkowe ale bardziej takie nua, mhm. futurystyczne Nua miasto, tam jak, jak bohater, czy jakaś postać w, w Prochowcu, w, w, chyba w Fedorze, tak? Idzie sobie w stronę kamery Później mamy taki fantastyczny przejście, już bardziej takie noir, ale Blade Runner, gdzie widzimy, no nie sterowiec, ale jakiś taki latający jakiś pojazd. pojazd tak, tak. Fantastycznie. Ja uwielbiam taki klimat, taki, wiesz, gdzie, gdzie to science fiction, oczywiście nie musi być bardzo science, tak, bo bo, bo bo jak się zastanawiasz, jak na przykład coś takiego może się unosić, no nie, w powietrzu i tak dalej, zaczyna zagłębiać się w niepotrzebne, w, w złe rejony. Patrzysz na tą stylistyczną oprawę i, i ja uwielbiam właśnie taki nawet nie wiem, czy to jest, czy takie pojęcie jest, funkcjonuje ogólnie, ale wydaje mi się, że na przykład świat, nie wiem, czy pamiętasz taką, taką grę jak Warzone, albo takie uniwersum Kronik Mutantów. Nie kojarzę zupełnie, szczerze mówiąc. Albo coś w stylu te, animowanej serii Batmana, gdzie miałeś klimat właśnie taki, być może jak mówisz, ardeko, no nie te lata czterdzieste, ale używali jakichś takich czasami rzeczy, jak telefony komórkowe znaczy na nam raczej współcześnie. Na pewno na pewno ta stylistyka jest tym mianownikiem, którego twórcy wychodzą, żeby ten świat jakbyś kreować i zmieniać, więc hmm. to jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe, bo przecież po wybuchu takiej bombki to można tysiące rzeczy zrobić ze światem i jak on wygląda, więc tutaj, tutaj chyle czoła i faktycznie tutaj się widzę, że twórcy hmm. kombinują, natomiast... Te tak mówię, z tego świata super No właśnie, więc tak jak mówię ja nie przesądzę w ogóle kwestii technicznych hmm. nad, nad hmm. tym de facto, czym ta gra będzie i nie, nie. Przecież, wiadomo, przecież wiadomo, że Fallout 3 nie grzeszył yy, wieloma mhm. rzeczami, grafika przecież tam była fatalna, yy, ileż lat były tworzone mody, żeby ta gra wyglądała w końcu dobrze, wiemy doskonale, że Bethesda jakimś mistrzem w tej dziedzinie nie jest i ja bym nie wieszał psów w ogóle w tym momencie na, to, na tym, jak, ta, mhm. te, jak, jak ten zwiastun techniczny, pod względem technicznym się prezentuje. Jesus Christ! To są w ogóle rzeczy w tym momencie tak nieistotne, tak. że jeszcze bardzo dużo rzeczy się tam może zmienić, a jak jeszcze ręce dorwą, moderzy do, tego, do tej gry, to matko boska, to tam będą cuda siedziały. działy. Więc... Ale jest też w ogóle, też podoba mi się że tutaj w twórce tak nawiązanie jakby do, lecz nie wiem, że nawiązanie bezpośrednie, ale, ale jakby zupełnie, mm, znaczy mamy jakby taki powrót właśnie do tego, do, do początku, nie? Tylko oczywiście jest inny schron, inna krypta, bo tutaj jest 111, ale mamy też bohatera, który podobnie jak bohater Krypty 13 zaczynam, prawda, przynajmniej chodzi w tym uniformie związanym mm -hmm. z tym i, i mam oczywiście głos Rona Perlmana, który no, to bardzo ciekawie to jest zrobione, że są te migawki, wiesz, teraźniejszość, przeszłość, teraźniejszość, tak, przeszłość, tak, tak. gdzie pojawiają się informacje z, z radia, co się dzieje i tam gdzieś słyszymy, że Voltek no nie, gdzieś tam coś buduje, że namawia tego, później, wiesz, migawka, jakieś ostrzeżenie przed tym, później migawka, wybuch atomowy i, i no jest oczywiście pancerz wspomagany bractwa. No jest dużo takich znaczy... rzeczy oczywiście dla, dla fanów Fallouta. Dokładnie. Jest bardzo, jak dużo, bardzo, bardzo dużo pytań się w ogóle pojawia po tym kryje, że nawet już nie związanych z czyst czysto technicznymi aspektami, tylko de facto e, głównym pytaniem moim mhm. jest takim, w ogóle czym ta gra będzie? To jest najistotniejsza kwestia. Jak oni mają, że tak powiem, całą spuściznę przelać na nowy tytuł? Jakie nowe nowe elementy wprowadzić i, i de facto my nic nie wiemy na temat samej rozgrywki. W jaki sposób tak. ten gracz będzie przeżywał całą tą histerię, a w jaki sposób ta imersja będzie wyglądać, więc tak. no to to jest... No Jeśli to chodzi jest... O miejscówkę, to, to, to wiesz, że akcja się dzieje w Bostonie e, i zaczynamy w, w Instytucie, czyli w czyli czymś, co jest postapokaliptyczną wersją e, MIT, tak Massachusetts <śmiech> Institute of Technology. Nie, to, to mnie bardzo ciekawi, bo, bo ja lubię po prostu właśnie ten, ten klimat retro, e, który jest e, jednak w świecie pozapokaryjtycznym mocno, e, no bo jednak ludzie muszą sobie radzić, e, używając jakby technologii czasami zapomnianych, nie, czasami jakiś, wiesz, e, to co też było piękne, nie? Te komputery, które miały te zielone, mhm. monochromatyczne wyświetlacze jakieś burszynowe albo coś w tym stylu, wiesz, to zależnie od tego, gdzie trafiłeś, ale jednak jest, ale masz te takie enklawy, masz te miejsca, gdzie masz naprawdę sprzęty, takie, wiesz, jest taka fajna, taka dysp nie dysproporcja, tylko jest taki kontrast świetny. Ja to uwielbiam <grym> w Falloutie. Ja, no ja zawsze uwielbiałem to, że wędrujesz po prostu, jesteś jakimś takim facetem, który musi, coś jak Blastron de Past, wychodzisz z bunkrów, nie wiesz, co się dzieje i nagle okazuje się, że, że nie wszędzie świat stanął w miejsce, albo nie wszędzie po prostu ludzie żyją, szkoczują i tak dalej, tylko jednak gdzieś tam ta technologia nie tylko nie stanęła w miejscu, ale też się posunęła bardzo do przodu i i jest super. No i dlatego cieszę się, że w końcu doczekałem się kolejnej części Fallout, bo no już trochę od ostatniej części minęło. tak. I, i, i... Ale zauważ, że teraz pojawia się bardzo dużo tytułów, no, którym trzeba poświęcić bardzo dużą ilość czasu. I w tym roku mhm. w, nie tylko pojawi się Fallout, bo pojawi się też kilka innych tytułów z otwartym światem. No i za chwilę się okaże, że po prostu będziemy mieli ja powiem, kwartalne, na to sposób. kwartalne albo półroczne tytuły. To ja mam pamięć, jak jest na to sposób. No, nie, grać, nie grać wszystkie wersje tyle. remasterowane od razu, tych tylko w gry oryginalne, nowe y, części i one wychodzą sobie w, przynajmniej w takim odstępie czasu, nie wiem, miesięcznym, dwumiesięcznym, że y, jesteś gdzieś chyba w stanie zagospodarować ten czas odpowiednio no, i nie wszystko też musisz kupować. No. no bo wiadomo, że już y, w tym miesiącu wychodzi Batman, i, i, i wszyscy chyba nie mogą Chyba my jesteśmy, już, Damian, w takim wieku, że już chyba dla nas kupowanie wszystkiego to w ogóle już nie jest opcja. My już jesteśmy nie. bardzo, bardzo wybiórczo, już podchodzimy do, do w ogóle całej kwestii grania, więc wybieramy to, co nas głównie interesuje i tyle. Tak. Chociaż, no tak jak mówię, no, Arkham e, Knight e, kusi. kusi i, i, i... A ja poczekam sobie, jak to będzie przycenione na Steamie. Mhm. Mhm. Y, A zresztą... Jak już jesteśmy w takim klimacie post apokaliptycznym, post -apo. tak, no, zapytam Cię, Michale, czy widziałeś najnowszą e, produkcję George'a Millera? Produkcję? Jak to nieładnie brzmi? To arcydzieło? Mój, mój. <laughs> jak to e, górnolutnie brzmi? E, ale dlaczego? No właśnie, dobrze. Mad Max, e, Road Fury. tak? Jak, w, w polskim Na materiału? drodze gniewu, z tego co pamiętam. Na drodze gniewu. No właśnie, no. George Miller, no już 70-letni pan, e, ojciec oryginalnego Mad Maxa, no, postanowił, wrócić, postanowił wrócić do korzeni ale jednak to nie jest taki sam film, jak, jak, jak, jak, jak oryginalna trylogia, można powiedzieć. Że to jest zupełnie coś innego, i być może dzięki temu jest taki inne, że tak, tak się podoba. No nie? Dla, dlatego zapytam się, Michale, co w tym Mad Maxie tak cię urzekło, że, że jest dla Ciebie taki wybitny film. A Bo ktoś kino może powiedzieć, jest... że to takie zwykłe kinoakcje. Bo to, no nie, to jest kinoakcji, ale nie użyłbym tutaj przymiotnika zwykłe. Mm -hmm. bo to zdecydowanie jest niezwykłe akcji. natomiast jak już wspomniałeś o samej postaci George'a Millera, no to tutaj de facto może naszym słuchaczom należy się parę słów wyjaśnienia, bo de facto jest to gościu, który nie zrobił w swoim życiorysie jakoś strasznie dużo filmów tak. bo były to Mad Max, o których wspomniałeś nie wiem czy też wiesz, że był odpowiedzialny za dwie części Happy Feet, czyli Tu pod małych stóp i Babe Świnkę z klasą no, być może to był od, odpowiedzialny za tą jego przerwę. Tak albo czarownica z Eastwick. Mhm. Znaczy czarownica z Eastwick to jest świetny film, ale to jest właśnie ten okres, w którym on był na fali, bo yy, prawda, ostatni Mad Max przed Road Fury to, to jest dokładnie 30 lat temu miał no, swoją premierę. I, i, I właściwie od tamtego czasu no, rzeczywiście tak mówisz, nie nakręci zbyt wiele. Znaczy, sama postać George'a Milena jest dla mnie bardzo interesująca z kilku względów, a mianowicie... Przede wszystkim ja go nie uważam za reżysera, tylko dla mnie on jest bardziej artystem niż reżyserem. Mhm. Nawet bardzo ciekawe są historie związane z powstaniem tych pierwszych części, ponieważ pierwsza część Mad Maxa to w ogóle to był jakiś cud, że ten film powstał, bo nie wiem, czy wiesz, ale pierwotnie film był nakręcony z jakiejś masakrycznie małe pieniądze. i, i... Taki budżetowy tytuł z, z Australii. No nie. Wtedy jeszcze nie wiem, wideo. czy funkcjonował termin, nie jestem filmoznastą, ale... Nie wiem, czy wtedy istniał termin indy, ale to tamten, mhm. tam, tamten, tamten, pierwowzór, pierwsza no to właśnie klasyfikował się właśnie na taki gatunek indy, gdzie swoim aktorom, czy też swoim, mhm. swoim ludziom płacił bardzo małe pieniądze, czasami nawet piwem. Więc... Znaczy, wiesz, co no, według IMDb, budżet Mad Maxa, oczywiście to trzeba wziąć pod uwagę inflację, ale. No, to jest budżet, za którego by nie nagręcili nawet serialu Wiedźmin w Polsce. No właśnie. 650 tysięcy dolarów. Yy, w przybliżeniu, prawda? To, to, tak to, to, to mówię, no trzeba wziąć pod uwagę inflację i takie różne rzeczy, no ale nawet jeśli to byłoby parę milionów dolarów, tak, w przejściu na dzisiejsze pieniądze, to to jest właściwie taka ciuda studencka, nie? No właśnie, A więc. A tu proszę. Więc yy, dla nas bardziej chyba był istotną i chyba najistotniejszą częścią serii, to jest yy, druga część, gdzie jednak to był ten wyznacznik. Tak. Tego, tej stylistyki, tego gatunku, to może o gatunku bym wolał się tu nie wypowiadać, bo to raczej, no może, może gatunek w stylu George'a Millera. Natomiast Aha. wiele osób jednak nawiązuje do, do właśnie do tej części, wielu, wielu krytyków. Trzecia część jest pomijana, ale szczerze mówiąc nie do końca to Ale ona ma swój urok. Bo ja na na tak, bardzo tak, lubię ty, drugą ty, ty, część. Tam było widać ten rozmaw, Drugą czy gdzie, trzecią? Gdzie... Czy trzecią. Y, słucham? Drugą czy trzecią? Wiesz to druga była, była, tak jak mówisz, czymś, co mi się wydaje, jakby było taką, te, taką idealną wersją tego Maxa, bo pierwszy Mad Max rzeczywiście jest taki kameralny, tam jeszcze nie ma tego, wiesz, tam nie ma jeszcze tej pustyni, wiesz o co chodzi, tam te, te dopiero dochodzą do tych... To, to. Dopiero są te przemiany, Kiedy jeszcze to widzisz to społeczeństwa. to były gangi, z tego co pamiętam. W tej pierwszej tak, części, to... to tam nie było tego klimatu, tego, tego, tego, tego, tego zdziczenia, tych, tych takich właśnie, tego co, widzisz, Mad Max, jeśli ktoś na przykład nigdy nie widział e, filmu Mad Max, to na przykład nie, może sobie nie zdawać sprawy, skąd twórcy na przykład serii Fallout czy Wasteland brali pomysły jakieś te, bo, bo, bo tam generalnie żywce niektóre rzeczy są wyciągnięte. I nawet kurtka taka skórzana Maxa, no nie, ona jest w falloutzie do znalezienia i można sobie ją założyć, jest fajna. Tak, to był jeden z tych filmów, który de facto wyznaczał jakieś tam trendy i stylistykę mm -hmm. w kręcenia tego typu, tego, tego typu filmów, tak. bo, bo nawet nie wiem, czy kojarzysz niezbyt dobrze przyjęty przecież wodny świat, Waterworld z, z Kostnerem, który de, który, faktu, ja który de facto niczym innym nie był jak Mad Maxem na wodzie. Więc, Otóż to, tak. Więc, to prawda. Nawet y, można powiedzieć, że Kevin Costner grał też tak, taką postać no niemal y, Jota w jota, zachowującą się podobnie jak, jak, jak Max. Nie? Mające te same, takie jakby, prerogatywy, nie? Mm -hmm. Natomiast y, ja nie ukrywam, że po obejrzeniu tej, tej, tej ostatniej części y, y, y, zaintrygowało mnie pa, parę elementów. To jakby już jak za, za moment przejdziemy, pewnie do, do mm -hmm. samego filmu, ale. Parę słów chciałem powiedzieć, co się działo jakby przed końcem tego filmu, bo de mm -hmm. facto de facto ten film ponoć się nie pojawić w ogóle, ponieważ Miller strasznie długo zbierał pieniądze na tą produkcję, to raz. Dwa, że pierwotnie w ogóle to, miało być, to miała być trylogia. To było mm -hmm. zgodnie z nurtem wtedy, kiedy się pojawiały e, władcy, wład... kiedy się pojawił Władca Pierścieni, bo Boda na takie trzyczęściowe filmy, Harry Potter wtedy też się pojawiał i tak dalej, więc George Miller miał plany i nawet gdzieś tam już scenariuszowo miał opracowaną historię na, na trylogię. Natomiast de facto raz, że nie było inwestorów, którzy chcieli mu dać tyle pieniędzy, bo nie wiem, czy wiesz, jaki był budżet yy, ostatniej części, bo to było 150 milionów dolarów. Więc to, której części? No, tej ostatniej. To był to całkiem, całkiem spory budżet. To było 150 milionów. Jak maksa? Tak, to, ta czwarta część miała... A sprawdzę, wiesz, bo Praw. mnie zainteresowałeś. Prawda, to było już bardzo dużo pieniędzy. Nie, według, według e, e, IMDb Mad Max Beyond Thunderdome. A nie, przepraszam, ty mówisz o Fury. Tak, tak, tak, tak, tak. Już, tak, już, już mówię o Fury. Tak, tak, tak, 150 tak, milionów. To, tak, to, tak, tak. to nie jest najmniejsza Więc widzisz, więc, zebrać taką ilość pieniędzy, to naprawdę trzeba mieć dar przekonywania i sypnąć czymś konkretnym. Szczególnie jak pokazujesz w portfolio właśnie te Happy Fit, nie? <laughs> tak, a... I świnka z klasy. A wyobraź sobie, że... Wyobraź sobie świnkę, tylko że nieogoloną i za kierownicą samochodu. <laughs> a wyobraź sobie, że scenariusz tej pierwszej części miał z tego, co pamiętam, 20 stron. A zasada jest taka przy tworzeniu scenariuszy, że jedna strona de facto odpowiada na jednej minucie filmu. Mhm. Więc de facto tak. przedstawiał 20-minutowy pomysł na film inwestorom, którzy mieli dać 150 milionów dolarów. Ale już jakby przechodzę do meritum, bardzo długo ponoć trwały wybór miejsca, lokacji, które były chyba jednym z głównych elementów kręcenia tego filmu, bo pierwszy miała być australijska pustynia, z tego, co pamiętam, gdzie już mieli zaplanowane plany filmowe i tak dalej, zaczął się sezon deszczowy, potem miał być Irak i potem nastąpił rozwój konfliktu w Iraku, więc po prostu pechowy, strasznie pechowy miał początek ten film. To musiało się bardzo długo przyciągać. W Mel moment. Gibson również był brany pod uwagę podczas kręcenia tego filmu, natomiast wiadomo, że przez ostatnie lata wokół jego osoby rosło tyle kontrowersji, że niestety ostracyzm z... w Hollywood jest <laughs> bardzo wysoki, że zrezygnowano z tego pomysłu. Jakby ten film jest naznaczony od samego początku taką falą nieszczęść i falą takich nieudanych podejść, no ale w końcu z tego co, co kojarzą, był chyba w Afryce gdzieś kręcony. George Miller znalazł pieniądze, znalazł czas, i zaczęły się pierwsze zdjęcia do filmów chyba w 2012 roku. Więc mhm. kawał czasu temu. No, no, na... Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jak na przykład pamiętam, kiedy zdjęcia do mojego do, do, filmu akcji, prawda. Do, do Fast and Furious 7 się za, y, zaczęły, to też sporo czasu minęło, zanim ten film trafił do kin ale tam był problem taki, że oczywiście z aktorami nagrali to, co mieli nagrać, ale później to bardzo dużo czasu, zajęły te wszystkie efekty komputerowe, ten montaż, to, to przygotowanie, a tutaj wiem, że jest jest pewien myk z, z, z tym nowym Mad Maxem, prawda że tam jednak y i zmniej tych komputerowych efektów, więcej tych tak zwanych, jak to się ładnie tłumaczy, praktycznych, czyli takich normalnych, tak, tak, fizycznych, tak. prawdziwych. Znaczy, to jest, bardzo, bardzo dobrze poruszyłeś tę kwestię, bo to jest jedna z najistotniejszych rzeczy, która wyróżnia George'a Millera w ogóle w, w tej produkcji i na, na tle w ogóle innych produkcji, które są kręcone Hollywood. Oczywistym jest, że to kino mainstreamowe, nieintelektualne, czyli to nasze kino mainstreamowe, blockbusterowe, letnie, działa głównie na emocjach i a w Mad Maxie de facto są użyte te podstawowe składniki mieszanki hollywoodzkiej, <laughs> które, które ten film definiują. Natomiast co ten film wyróżnia na tle innych produkcji, to jest właśnie przede wszystkim osobowość Josh samego George'a Millera i konsekwencja w jego działaniu i ten język stylistyczny, który stworzył i który nie jest taką kopią szablonowych zabiegów, które obserwujemy w każdym letnim blockbusterze. I to jest właśnie chyba, chyba, chyba tym istotą całej sprawy. A ciekawostka jest taka, że jak już zaraz przejdziemy do samej fabuły, y, czy do samej fabuły, to jest też źle powiedziane, do samego filmu, bo tej fabuły tam jest tyle, co kot napłakał. Ale y, siłą tego filmu właśnie jest to, że y, zresztą polecam sobie obejrzeć na YouTubie, chyba się pojawił całkiem niedawno 30-minutowy film z, y, z planu filmowego i kręcenia tych wszystkich scen. Y, pieniądze, z, które zebrał George Miller, poszły głównie, słuchaj, na usuwaniu linek i wszystkich dodatkowych zabezpieczeń, które towarzyszyły... Cel... Efekty komputerowe. Tak, to całe CGI, które jest zrobione w Mad Maxie, głównie było wydane, ta kasa była wydana na usunięcie tych wszystkich linek zabezpieczających i tak dalej, potem całe całe, całe całe wszystkie zabiegi montażowe. Oczywiście tam są dodane efekty komputerowe, tego się nie da ukryć, bo niektórych scena, na przykład w, gdzie, gdzie, gdzie cała, cały pościg wjeżdża w tą burzę piaskową, no to, to już tego się nie dało nakręcić inaczej. Ale no tak, istotą tego, tego, tego filmu jest to, że George Millet poszedł już do takiej, się do takiego ekstremum, my się już od mhm. razu Tarkowski kojarzy, jak takie coś słyszę, tak. Że po prostu Tarkowski, mhm. Tarkowski jak koń miał zginąć, to on tego konia zabił. Albo jak kręcił Stalkera, czy tam inne swoje... To Wajda chyba dzieła. też miał na sumieniu, prawda? To konia, nie? No, no, oni mieli na sumieniu bardzo dużo rzeczy. Wpalenie domów i tak dalej, więc... Oni nie szczędzili, że tak powiem, środków do tego, żeby efekt osiągnąć i George Miller dokładnie tego, do tego do samego nawiązuje. E, ciekawostką jeszcze kolejną jest to, że e, oglądając ten film e, mamy wrażenie takie, że z jakim cudem on potrafił nakręcić takie sceny w, e, z tak bliska. E, że niektóre mhm. ujęcia są w tak fantastyczny sposób zrobione, że no, to jest niemożliwe, żeby to zrobić tradycyjną metodą, musiał być to efekt komputerowy. A de facto okazało się, że w, w produkcji podczas kręcenia tego filmu George Miller poświęcił masę kamer, po prostu, które były, kręcy, które wykonały swoją robotę dla kilku ujęć i potem po prostu lądowały pod kołami. Mm -hmm. To bardzo... To, to, to też kolejny element prawda, tego, tego budżetu właśnie. Skąd, skąd no taka wysoka suma? Wydaje mi się, że to jest... Jedna rzecz to jest... Ale ty wiesz, te, te sztuczki, sztuczki, o których mówisz, to takie, można powiedzieć, że no, brzydkie słowa, ale staroszkolne, tak? Że takie, takie klasyczne jakieś sposoby na... na ujęcie czegoś, tak? Czasami tak mówisz, poświęcić kamerę, żeby zrobi, żeby złapać jakieś dobre ujęcie, a nie bawić się w, w, w grafikę komputerową, która czasami no, nienaturalnie wygląda, wiesz? Nie, nie ma tego takiego prawdziwego, jest... nie czujesz tego ducha. No, tak, tak. I, i, I jest parę takich rzeczy, które właśnie czytałem niedawno o, o tym, jak e, f, to jest taki też nawet krótki filmik, gdzieś można znaleźć w internecie, jak ważnym jest było dla, dla prezentowania scen akcji, centrowanie. Mówisz o kompozycji kadru konkretnego. Konkretnie. Ty nie, nie szukasz, twój wzrok nie, nie marnuje czasu, nawet jeśli to są jakieś e, sekundy, tak, czy milisekundy, nie, nie, nie, nie szuka jakby akcji e, krążąc po całym ekranie, tylko po prostu zawsze jest skoncentrowany na tym, co najważniejsze. Dzięki temu ten montaż był taki, że że bardzo dużo powycinali z tego, że tak mówisz, że no, mnóstwo kamer, zrobiło mnóstwo zdjęć, ale e, tam mówi się prawie 500 godzin filmu nagrane tam, czy na 450, czy coś takiego, już godzin materiału, z którego zrobi dwugodzinny film. I to jest też... Ja w ogóle też zauważyłem jedną rzecz, która w kinie, w którym ja to oglądałem, no nie? wywołał na mnie no. troszeczkę taki dziwny efekt, bo jak widziałem to w 2D w normalnym kinie. Nie, czyli nie IMAX, nie 3D, nie 4D, nie wrochanie to, to, to bardzo dobrze. To tam I tam na przykład, szczególnie na, na, na początku, to mi się bardzo rzucało w oczy, ja myślałem, że to jest... Że albo za szybko po prostu lecą klatki, bo cała ta sekwencja, w której... No to nie jest jakiś duży spoiler, ale no muszę to powiedzieć, tam jak Max ucieka z tego więzienia, prawda? Próbuje uciec właściwie. No to no. nie jest więzienie, mówimy, w tym momencie o Cytadeli, generalnie o całym mieście. No to jest ten początek, tak. No to, to jest, wiesz, w no sensie jak on jest złapany i później to jest w tym miejscu takim, gdzie... To nie jest, to jest... że rzeczywistości gdy mają i mój drogi, to nie jest więzienie. To było miejsce, w którym zdrowe i zdrowe osoby były przetrzymywane głównie ze względu na to, że przeprowadzono na nich transfuzję krwi. No to znaczy to generalnie... On tam nie był dobrowolnie, o, był przykuty dobrowolnie. łańcuchami, miał tam e, e, wielką obrożę taką z, z, w, um, nie, taką z kagańcem właściwie, metalowym, więc jakby e, używając e, słowa więzienie miałem na myśli e, no, właśnie coś takiego, no nie? bo no generalnie on nie był tam, on tam oddawał, nie był oddać krew za czekoladę i, i za, za, za, za, za dobre słowo, prawda? to nie był Polski Czerwony Krzyż to rzeczywiście było takie miejsce jednak nieprzyjazne i on tam był skutny, on próbował się wydostać właśnie uciekając. O, ten I cała ta sekwencja, ona trwa, ciężko powiedzieć ile minut, no nie czy to jest dwie minuty, czy ta... ona była tak przyspieszona, jakby ktoś po prostu tak o, o 10-20% dla mnie y, przyspieszył tempo filmu. I niektóre rzeczy tam y, bardzo szybko, y, znaczy niektóre klatki jakby, jakby brakowało nie klatek. Nie wiem, czy, czy, oczywiście, wiesz, oczywiście że nie wiem, o co chodzi, bo jest to zabieg, który George Miller już zapoczątkował w swojej pierwszej części Mad Maxa. Wynikało to między innymi z tego, że przy tak niskim budżecie nie miał dostępu do kamer, które były w stanie kręcić więcej niż 24 klatki, a de facto, żeby uzyskać dynamizm pewnych scen, no, trzeba było ten zabieg zastosować, więc gdzie samochód musiał, nie wiem, wykonać jakiś manewr akrobatyczny, czy musiał nagle ruszyć z miejsca bardzo szybko i tak dalej, był to bardzo sprytny i ciekawy zabieg, który, że tak powiem, swoją formą Yy, yy, w czasach, kiedy, prawda, z wybuchy wszystko się spowalnia, żeby to Dokładnie. wyglądało jeszcze bardziej Więc... efektownie. On może w drugą stronę, przyspieszył. I, również ten sam zabieg był zastosowany w tej części, tylko tutaj już zastosował specjalistyczne hak kamery, które tę te, hmm. te, ilość klatek kręciły Muszę szybciej. Tak, że szczerze wolałbym, żeby ten film trwał to 20 minut dłużej, czy, czy coś, ale jednak... Znaczy to rozumiem, tylko, że, to... rozumiem, że tobie przeszkadzał ten efekt. Mi przeszkadzał, bo to jest tak, że ja po prostu miałem taką... Wiesz, tak jak się mówi, no, no, masz te, te filmowe 20 klatek, tak czy tam 30 klatek, Wiesz, te, że ludzie widzą te różnice. I ja hmm. przyznam się, że do, do, do tego doszło, że ja wyszedłem z sali i spytałem, no nie, powiedziałem, że nie dzieje, tak? z obsługi, czy oni mogliby sprawdzić projektor, bo, bo coś jest nie tak, i, i, i te klatki po prostu źle lecą no nie. I, I to jest naj, najgorsze, jest to, że w momencie, kiedy tam jest spokojnie, albo kiedy masz nawet tą akcję związaną z, z tym pościgiem. Tego tak nie widać. to to najbardziej mi się rzucało w oczy, kiedy, kiedy ludzkie postacie. Znaczy kiedy, kiedy Madma, Max, kiedy, kiedy Furiosa, no nie, te postacie na przykład były w jakimś takim wirze walki, że to było troszeczkę za bardzo przyspieszone. Niemniej, ja to, to jest też kwestia właśnie tego, jak, jak moje zdanie w tym kinie to chyba było wyświetlane, że ja za bardzo widziałem ten przesk, ja że. miałem bardzo, uśmiech na twarzy, na jak ja to widziałem, bo ja dla mnie to było ewidentne mrugnięcie oczka przez George'a Millera dla osób, które pamiętają te stare mm. części. I zobaczcie, znowu to robię, i znowu jest super, więc mm -hmm. ja to w ten sposób, w ten sposób odebrałem. Tak. Natomiast ciekawe jest to, że już tak wspomniałeś o tej ilości materiału, który był nakręcony do tego filmu. I faktycznie tak było, że tych kamer było całkiem sporo, i, i nawet nawet jak gdzieś czytałem w, z różnych źródeł, na planie filmowym, reżyser dbali i nie tylko, reżyser dbali o to, żeby nawet ujęcia, czy sceny, które były wykorzystane później w filmie. Albo nawet nie te niewykorzystane, i aktorzy, którzy byli na drugim, trzecim planie, żeby nadal grali swoje role. To, co to, to, to mhm. powiedziałeś przed chwilą, że George Miller, a między innymi też jego żona, bo tutaj trzeba też wspomnieć o jednej rzeczy, że ten całą kupę materiału przekazał swojej żonie i powiedział: Masz kochanie, zrób teraz coś fajnego, bo pani Margaret. Czyli ona była montażystką, Tak, pani Margaret Sixell była montażystką całego filmu, więc. Mi się wydaje, że to jest coś, co może zasługiwać na co najmniej nominację. No zdecydowanie. zdecydowanie. zdecydowanie oni, oni, że tak mi domyślam, się, idealnie się dogadują w tych kwestiach. A najważniejszą rzeczą według mnie tego filmu, że tych rzeczy jest naprawdę cała masa. Ja, ja tak powiem mhm. cały, cały czas w głowie mam mnóstwo rzeczy, które dziś mi się odbijają echem w, w kontekście tego obrazu, który mhm. widziałem. Raz że on nawiązuje, znaczy ja widzę taki statement z jego strony. Zdecydowanie wywyś, wy, pokazuje środkowy palec wszystkim montażystom i reżyserom mainstreamowego kina holiwskiego i powiedzcie, patrzcie wy dziady, jak można zrobić film bez użycia efektów CGI, bez użycia jakiegoś specia, spe, spe, spe, spe, specjalistycznego sprzętu, jak można nakręcić film, który nawiązuje raz z montażem, który nie jest chaotyczny, zauważ, że ten montaż nie jest, ta kamera nie jest aż tak ruchoma, ten obraz nie, nie wywołuje, na, nie... Nie, strza, okay, nie, no nie masz tego o, takiego. Ten obraz, ten nie obraz jest ten, mega ostry. On nie nie, nie, nie masz takiego efektu z, non stop z, z blurowanego obrazu. Więc znaczy, to... to też jest efekt tego związany z tego co czytałem, właśnie z tym z tą ilością klatek, że, że... Gdzieś tam te, te, ta przesłona, że, że tam jest jakieś mnóstwo takich rzeczy, takich bardzo technicznych, które były odpowiedzialne za to jak ten jak ten film. Dla mnie to jest bardzo artystyczne, ogląda. bardziej podejście niż techniczne, bo każdy kadr Jest Zaczy, to, jest to jest niego rzemiosło, nie, ten, to... gdzieś tam jednak O Jezu, to jest mistrzostwo świata po prostu. Każdy kadr to jest obraz, który de facto zapauzujesz sobie film. De facto tak. można wydrukować i powiesić sobie na ścianie, bo to jest piękny mhm. obraz. Więc może skupmy się na tym teraz na tym, co widzimy na tym ekranie, prawda? Mamy Maxa, który, który jest e, e, rzeczywiście szalony, to można powiedzieć, że, że ten, ten przydomek Mad wynika z tego, że on jest nie do końca zrównoważony. Być może te lata już na półcrownik tego przeżycia. Zresztą jak, jak pierwsza scena, w której się pojawia Max, no to byś go nie rozpoznał, wygląda troszeczkę jak, jak Robinson Cruzę. <śmiech> oprośnięty, zarośnięty, broda do pasa. I pierwsza włosyca. scena, otwarcia, nie wiem ile to czasu zajmuje, tam 30 sekund, minuta, zanim po prostu film rozkręca się do, o 100% i nagle wpadamy w taki wir akcji, mm -hmm. że de facto ten film nie stopuje w ogóle do, do samego końca. Więc mm -hmm. to otwarcie jest przegenialne po prostu, szczególnie ten... To jest znowu mrugnięcie oczka do, do, do, do tych starych serii, gdzie nawet World, World, Road Warrior, chyba w ostatniej scenie jest taki, taki kadr, gdzie widzimy Mela Gibsona na tle z zachodzącego słońca mm -hmm. i oddalającą kamerę, prawda, gdzie jakby żegnamy naszego bohatera zostawiając go w tym świecie. Natomiast tutaj, Kolejny klasyk. No, natomiast tutaj mamy zaprzeczenie takiego ujęcia, gdzie pokazane jest właśnie od drugiej strony i nagle jest popychany właśnie w tą, w tą nową przygodę. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. e, istotne... Ale ten świat jest fantastyczny. Znaczy, istotne świat... pytanie, które ja bym chciał na Tobie zadać, to jest to, czy mm -hmm. czy faktycznie ta kontynuacja przygód Mad Maxa dla Ciebie to był film od Mad Maxie. Wiesz co... Y ja, ja, ja nie widzę tak bezpośrednio, wiesz, nie, po, nie połączę, bo na pewno pewne elementy tego postapokaliptycznego świata, one są wspólne dla, dla, dla wszystkich filmów, nawet dla, dla, dla pierwszego, chociaż on jest oczywiście najbardziej różni się od tego co, tego, tego, co mamy tutaj w tych e, dwóch e, częściach przedostatnich, ale, ale, ale wiesz, czuję, że to jest właśnie, że to jest Mad Max, chociaż... Co się składa, co jest ten... esencją tego, tego tego uniwersum de facto? Bo według, samochody. Bo według mnie Mad Max jest tylko i samochody, w taki, w, właśnie ten, ten, ten cały ten świat związany właśnie z tą kulturą e, samochodu, paliwa, no nie, że, że rzeczywiście to jest to. No i oczywiście czy postać głównego bohatera ma tutaj znaczenie? To jest ciekawe. Czy, czy na przykład gdyby nie było Maxa, to... to. No, to jest jedno z głównych pytań, które musisz sobie postawić. Ja bym powiedział, że nadal dla mnie ten film, nawet bez Maxa, byłby filmem, e, którym... którym ten tytuł Mad Max no nie byłby jakiś w jakiś sposób dokładnie. uzasadniony. Dokładnie, Dochodzimy dochodzimy jakby do jednego, jednego z istotnych wniosków, które przynajmniej ja, ja, sobie, ja, ja taką tezę sobie postawiłem, że dla mnie ten film w ogóle te, te dzieła George'a Miller, ale Mad Max tam jest tylko dodatkiem, bo on zresztą Miller nie raz o tym mówił, że on chciał stworzyć zawsze film post-apo, mhm. on chciał zawsze stworzyć wizję tak przekonującego świata, że, że no, do tej pory jakby nie miał tych środków finansowych i tego zaplecza technicznego, które, które pozwoliłoby mu tą wizję zrealizować. Natomiast Mad Max tak. był tym elementem napędowym, mhm. który oprócz, oczywiście nie wykluczając samochodów, bo o tym za chwilę też, też pewnie powiemy, bo to, jest, to są kolejni bo bo bo bohaterzy tego filmu, to są samochody, mhm. że Mad Max jest jakby tylko takim elementem, który Łączy, jakby, widza z tym światem. To jest, jakby, taki czynnik tak. ludzki, który się tam pojawia. Natomiast istotą w ogóle całego Mad Maxa to jest to, jaki świat on tam wykreował. No bo to jest. No ten świat istotny. jest fantastyczny. On mi trochę przypomina, ze względu na przykład też na, na tego, e, tego. tego, tego. Imperatora, jak go tak nazwę. Nie wiem, jak tam. Wiesz, co, może Ty masz lepszą pamięć do, do nazwisk, ale e, pamiętasz no Dunelincha. Pamiętasz, y, pamiętasz Dunelincha, nie? I. i, i e, Harkonenów, rozumiem. Harkonenów, tak. To dla mnie. Y, i jakby podobna stylistyka, że to też jest taki świat, gdzie. gdzie no ten. ten no, jak pamiętasz, Harkonnena, jak wygląda, prawda? Dnie Oczywiście tutaj nie masz ty, ty, ty, Jota viota tej samej postaci. Oczywiście, że nie, ale dla mnie on wywołuje identyczne wrażenie. Taki, takiego, taki, takiego, wiesz, takie obrzydliwe. te że ta skóra, to wszystko jest zamknięte w tym plastikowym pancerzu, no nie, bo, bo tak naprawdę w środku to jest takie zgniłe mięso. I, i to miałem właśnie to samo wrażenie, ale generalnie ten świat właśnie wokół, wokół e, tego, jak, e, jak sobie żyją ci na górze, w do tego, jak żyją sobie ci na dole, całe te wszystkie rzeczy, które widzisz w tle, one nie są wyjaśnione w jakiś sposób, no bo na przykład nie wiesz, dlaczego w, w jakimś takim wyjątkowo przy, dużym przysmakiem jest kobiece mleko. No, ale masz tam te, te rodzicielki. Znaczy, tam jest bardzo, są... Wiesz, te wszystkie detale, o których ty mówisz, bo to są... Świat składa się z detali. I George mm -hmm. Miller i jego wizja ma to do siebie, za co bardzo, za, bardzo cenię ten obraz. To jest to, że tam bardzo dużo rzeczy ma faktycznie sens, które, które można racjonalnie wytłumaczyć. I, mm -hmm. I to jest to... Znaczy, ja w ogóle ten film sobie No nazywam... Na pewno trzeba obejrzeć kilka razy i wtedy wyłapujesz rzeczy, które za pierwszym razem to umknęło. To tam. jest kolejny, kolejny plus tego filmu. To jest właśnie to, że że ta wizualna symfonia, jak ja ją nazywam, czy wizją obłędu, albo można nawet nazwać wizją wysuszonego sumienia, to, mhm. to jest tak przekonywująca, że sama ta pierwsza część, nawet ten, ten pierwszy, nie będziemy tu mówić o spoilerach, od razu mówię, więc jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy to właściwie na to... to... nie jest film, ale wiesz to, Mad Max Road Fury to jest, to jest typ filmu, który nawet gdyby, gdybyś znał fabułę, to właściwie to, to poznawanie tej historii, szczególnie, że ona jest dosyć uboga, 20, 20 stron. nawet znając tą historię to nie jesteś w stanie sobie popsuć oglądania filmu bo, bo, nad, bo to co widzisz, no tak jak mówisz to jest ta, ta symfonia obrazu to jest to co się dzieje na ekranie i to co ty dostrzegasz, czego się na przykład nie da łatwo opisać w w kilku słowach że bardzo ciężko, musielibyśmy teraz nie tylko fabułę opowiedzieć, ale też elementy które widzisz na ekranie które mogą być nieistotne na pierwszy rzut oka, albo coś takiego, ale jak chcesz na przykład wszystko opisywać, wszystko zdradzić, to musiałbyś się bardzo kontynuować, bo, bo właściwie można film opisać na tym, że jest, jest e, główny bohater, no, że on głównym to, bohaterem nawet specjalnie nie jest. Tak, to jest film, który trwa dwie godziny no, ale właściwie ta historia to jest historia e, pewnej ucieczki, to jest film drogi, i ta ucieczka jest w akompaniamencie eksplozji, wybuchów i, i, i mnóstwa takich właśnie efektów specjalnych, ale ona ma swoje ciche momenty, ona ma swoje takie momenty, w których, w których można powiedzieć, następuje taka refleksja. co się dzieje, znaczy, jak ja się to, dzieje, ja tam jest mnóstwo ci, zabiegów. Ja to, ja to bym się nazwał, ciekawy. nazwał nawet, pokusiłbym się o taki oksymoron, nazwałbym to raczej choreografią narracyjną bo to dochodzimy do, w pewnym momencie do, podczas oglądania tego filmu do czegoś do, do takiego, ja przynajmniej ma takie odczucie, że mm -hmm. de facto tam dialogi, i w których jest zresztą no, jak na lekarstwo. No tam nie. w ogóle w tym filmie właściwie nie ma ekspozycji. Wiesz, tam, tam bohaterowie właściwie nie tłumaczą co się dzieje, dlaczego, co się dzieje. Tam są takie zabiegi, że wiesz, pewne rzeczy się dzieją poza kadrem i, i nawet się nie tłumaczy, no nie, co tam się wydarzyło. Po prostu akcja dzieje się się dalej, tutaj, nie, że to, jest, to jest taki taki film akcji, ale taki totalnie skoncentrowany na, na tym, żeby, żebyś ty nie przypadkiem nie oderwał, wiesz, nie możesz. Ta, ten film na przykład można powiedzieć, że nie zawiera takich momentów, jak niektórzy mówią na siusiu. Że możesz no tak, wyjść nie, sobie, je wrócić za trzy minuty i nic nie stracić. Wszystkie osoby, które będą szły na ten film, bardzo prosimy, żeby wcześniej posłuchać. Tak, pijcie wody i tak dalej, przygotujcie się. Bo, bo, bo, bo będzie, będzie z tym problem. Yy, tak, zdecydowanie się to Nie może... spuszczajcie wzroku na, na przykład na chwilę. Zdecydowanie, nie oglądajcie się za siebie. Zdecydowanie się z tą zgadzam, że kamera w tym filmie jest nar... głównym nar... narratorem całej fabuły. I to w jaki sposób ten film jest nakręcony. To jest jakby siłą tego filmu, że George Miller, wykorzystując język kina, bo to jest jeden ze środków przekazywania treści, które on stosuje i które sobie wypracował, bo też można mówić o pewnego rodzaju stylistyce George'a Millera, bo, bo de facto te, te wszystkie postacie, które stworzył, tak są przekonujące, ta wizja całego świata jest tak przekonująca, że ona z jednej strony odpycha, bo nie ma o czym mówić. Znaczy tutaj jasną sprawą jest to, że jest to wizja post-apo, gdzie ludzie są zdeformowani, nie mają kończyn, mają jakieś bruzdy, są, ich ciała są poranione. Mamy jeden ten taki kontrast właśnie takich osób, z drugiej strony mamy ten kontrast tych kobiet w ciąży, które, które mają rodzić zdrowe dzieci. To jest jakby oś całej fabuły. I z, tej, z trzeciej strony mamy tą biedę całą, a jeszcze z kolejnej strony mamy tę całą wizję tego, tej religii, którą wyznają, czyli religii chromu, religii fałusemek mm -hmm. i silników, tego wszystkiego, co kiedyś było dobrobytem, a w tym momencie jest na, że tak powiem, na, na wymarciu. Tak. I ten kult, kult tego, żeby, żeby nie tylko... Znaczy, bo o posiadaniu samochodu chyba nie ma mowy, tylko żeby prowadzić samochód, tak? Jak tak, to, tak, tak. Jedna z postaci po prostu ma... Wiesz, to, że na przykład Mad Max miał swój samochód, znaczy, tak, no, to, Interceptor to, tak zwany. Tak, tak. Ten jego samochód to jest, to jest oznaka no, niesamowitej niezależności. To jest właśnie soku milenium e, tego świata. Bardzo fajna Co szana, się dzieje, my? to nie zdradzę, bo to oczywiście tam, e, tam, tam nie wokół tego samochodu się akceptuje. No, akcept przepraszam, oczy, to jest też bardzo istotne. Zauważ, że w scenie otwierającej, co się dzieje z, z kultowym wręcz samochodem, z jego interceptorem został wysadzone w, w, w, w, w wysadzone na środku drogi. Na, na no, środku że to jest postyni. coś, co na pewno, na pewno y, może zaskoczyć widza, no nie, i być może to jest jakiś mały spole taki tego typu, ale z drugiej strony y, y, y, w tym filmie y, nie chodzi o to, żeby właśnie. To jest to, że, że Mad Max no, nie, jest, nie jest samotnikiem, który gdzieś się pojawia w jakiejś takiej sytuacji. On rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy, on mógłby nie być w tym filmie, to mógłby być tylko film o, o tym, co co się dzieje z Furiozą i, i z, z, z, tej, z tym jej e, zadaniem, z tą jej misją, Wiesz, to wszystko. Znaczy w ogóle ale oczywiście, świecie, jeżeli ale nie... oczywiście Mad Max, czy to był jakiś, czy Mad Max czy ktoś zupełnie inny, ale no jest tym takim dobrym dodanym, który jednak no jest takim istotnym czynnikiem tego, co się dzieje, bo on w pewnych momentach no pokazuje no, nie, dlaczego tam jest i mimo że jest jakimś takim mrukiem, mimo że to szaleństwo właśnie się objawia też w tym, że on po prostu prawie nie mówi, że on jest w takiej paranoi, że nikomu nie wierzy, nikomu nie ufa i tak dalej, że jest taki. Nie wiem, no, że ta postać jest taka bardzo ciekawa też z tego względu, że, że, że Max Mela Gibsona no, był zupełnie inny niż, niż Max Tomahardiego, że to nie jest ta sama postać zupełnie. I być może to jest właśnie to... Te... I po raz pierwszy można powiedzieć, że uzasadnione jest, tak jak też wspomniałem wcześniej, użycie tego przydomka Max, Mad. Szalony, nie? Po części się z tobą zgodzę, natomiast yy, yy, jedną rzecz trzeba sobie uświadomić, to jest to, że jednak jakaś tam linia czasu, oś czasu istnieje. Ten Max yy, jeździł po tej pustyni przez dłuższy okres. Yy, nie wiem, czy też zapomniałeś o tym, że yy, podczas filmu są przedstawiane jego wizje, jego jego, tak. e, jego, koszmary, które... Takie rzeczy, które moim zdaniem jedynie właśnie w tym filmie nie pasują. Takie jedyne rzeczy, które oczywiście mogą coś wyjaśniać, no nie? No i właśnie pytanie, pytanie, co? Właśnie, czy masz jakąś teorię z tym związaną? czy znaczy, mi się wydaje, że, że w pewnych momentach, no nie, te, te, te wizje, no nie, pozwalają mu podjąć decyzję, znaczy pozwalają, jakby, to jest to, to jest, to jest takie sumienie, które się odzywa. To są te, e, wiesz, w momencie, kiedy znajdujesz się w takim świecie i, i chcesz przetrwać, to, to, to, to, tych, to jesteś prawie całkowicie wyzbawiony tych tych takich ludzkich odruchów, uczuć. No bo to, to od, taki to zezwierzęcony jesteś, nie? No, w pierwszej I części, te flashbacki. W pierwszej części poznajemy te... historię przecież śmierci. No, no tak, no one są nawiązaniem śmierci, do pierwszej części śmierci jego dziecka, jego córki. No więc. tak, tylko że chodzi o to, że to pokolenie, które teraz idzie do kina, 20-latków, 30-latków, znaczy 30-latków może nie, bo, bo to jeszcze, my jeszcze mieliśmy szansę nadrobić to, może nie, nie tyle, że w, w kinie, no bo byśmy za młodzi, żeby to w kinie oglądać, ale yy, my jeszcze pamiętamy yy, Stary Mad Max, ale jest cała rzesza ludzi, którzy idą na Mad Maxa i ten Mad Max im się bardzo podoba, ale te flashbacki, one nie mają takiej wartości, wiesz, tego tej wartości odniesienia. Oni nie wiedzą, co ja że oni to odczytują, tak jak na przykład teraz, tak, tak ja sobie to tłumaczę, że to ma być to sumienie Maxa, które powoduje, że w momencie, kiedy on miał do nie iść gdzieś tam w siną dal i, i martwić się o swoje rzeczy, no nie być może nie mieć z, z, tym, z tym, co się dzieje e, e, na ekranie w spół, e, e, czegoś wspólnego, to on decyduje się jednak pomóc tym osobom i, no, tam Ale są parę takich dramatycznych momentów. że miał z tym problemy, że jakby na samym początku, Matt, że Max miał, Max w ogóle nie chciał pomagać, chciał, że tak powiem. Dobra, nie będziemy tutaj spoilerować niczego, ale de facto jego pierwsze poczynania z, z jakby tak do połowy filmu, one nie, jakby nie tłumaczą się w żaden sposób sumieniem czy czymkolwiek innym. On po prostu chciał przeżyć i nic więcej. Natomiast te, te jakby te elementy pojawiają się później, prawda? Tak, znaczy, wiesz, no, początek jest, znaczy początek, to właściwie ja nie mogę powiedzieć o początku, ale te, te pierwsze właśnie, to, to jak on znajduje się w tej sytuacji, w tym centrum tego wszystkiego. Gdy jest przywiązany, tak? Mówisz o tej sytuacji? tak? Tak, jest przywiązany, tak? Że on jakby... On, on, on się poddaje temu, takiego instynktowi przetrwania, ale jakby sytuacja, no nie? Coś, co jest niezależne od niego i tu nie mówię o sumieniu, no nie pozwala mu. I musi iść, prawda? Na, no, na początek musi być pragmatyczny. I dopiero z czasem z czasem no nie właśnie to i te flashbacki i to, to sumienie i tak dalej sprawia, że w takim e, kluczowym momencie on postanawia jednak e, no zaangażować się bardziej w to co się dzieje, bardziej pomóc i e, no też no jakby on ma ten pomysł co dalej robić no, nie żeby żeby jednak no mm, rzeczywiście musielibyśmy wchodzić na takie delikatne spoilery, bo to jest... No właśnie, bo cała, no właśnie, właśnie, jest no właśnie, taka, że... właśnie, nie chciałbym tego robić, więc... więc tak, yy... że udało nam się dosyć, dosyć sprawnie ominąć <laughs> rzeczywiście nawet te 20 stron scenariusza na niej i właściwie nie wspominać o tej osi fabularnej, nie? Przed czym oni uciekają, co się dzieje, znaczy, wiesz, o jednej, tak dalej, o jednej rzeczy bo... można wspomnieć, to jest na pewno o mm, czarnych charakterach, które się tam pojawiają, yy, mhm. którzy, które są fantastycznie przedstawione w tym filmie i tak charyzmatycznych, czarnych charakterów, dawno żeśmy w Kili nie widzieli i to mhm. faktycznie Josh Miller potrafi... To te frakcje, które są zupełnie od siebie tak, wiesz, oddzielone, no nie, każdy swoje, ale jednak tam jest ten, ten główny cel, No jest import, łączą, ale... I, i Jones, Joe, z tego co pamiętam. Tak, tam jest... Popr... No to jest ten główny... Główny, główny, zrób, główny tak. zły bohater, tak, który zresztą, którego gra zresztą aktor, um, z Hugh Kingsburn, z tego co pamiętam, on występował w pierwszej części również. Więc Ale wiesz, taki... co tam właściwie za tą maską, to mogliby każdego dać, bo właściwie ja tam twarzy nie widziałem. Ale to co wiesz, to nie? była taka mm -hmm. miły gest ze strony George'a Millera, O Rada, tak, oczywiście. Że tak. sobie swojego kolegę, pewnie przyjaciela do, do, do tego filmu zaprosił. Natomiast mm -hmm. cała, cała ta, cała to portfolio tych wszystkich postaci, które się tam pojawia, Rictus Erectus na przykład, mm -hmm. jego kompan, który też jest nawiązaniem do postaci w poprzednich części. Więc cała ta, cała ta. Banda zbirów, że się tak wyrażę, plus te samochody, które zostały wykreowane, i są fantastyczne. Po prostu samochody tak. w, tej, w tym filmie to są kolejni bohaterzy, którzy odgrywają bardzo, ale to jak mi jedną z najważniejszych ról w tym filmie. I mm. sposób przedstawienia, te Wszystkie modyfikacje, prawda, te, te eksplozje z nimi związane, to, to wszystko, jak Jak, to, jak, jak, jak to... są wykonane przede wszystkim, jaki projekt, mhm. jaki. Jak fantastycznie są zaprojektowane pod kątem faktycznego ich zastosowania, prawda? No, przypomnij sobie na przykład scenę, gdzie w, w, w środku tego korowodu jedzie, nie pamiętam jak się ta ciężarówka nazywała, ona też ma, każdy tam samochód ma swoją nazwę, ale już ich nie pamiętam. No ten gitarzysta, prawda? Który. który od to jest fenomenalne, tak. Który, który, który gra Z takim doboszem, ale takim nowoczesnym doboszem, który zamiast wygrywać na bębenku nie, rytm do walki. To gra właśnie muzykę rockową, taką heavy metalową. No, który jest de facto tym całym doboszem yy, tej armii, która ściga, ściga tak. Maxa i de facto yy, odgrywa te ich yy, wojenne, wojenne piosenki. Czy mm -hmm. tak? Wyrażę. W ogóle taka ciekawostka, do, yy, yy, muzykę do tego filmu skomponował pan Junkie XL. I mm -hmm. dla wszystkich osób, które mają do czynienia nie tylko z filmem, ale i z grami, powinna ta postać być bardzo znana. To jest gościu, który który komponuje muzykę elektroniczną głównie, ale zorientowaną bardzo właśnie na taki hardkorowy klimat. I ja pamiętam go z, z czasów moich studenckich jeszcze, on nagrał taką świetną płytę Broadcast from the Computer Hell Cabin, ale to jest gościu, który mi drogi zrobił muzykę do wielu gier. I znaczy to Junkie XL, to mi się kojarzy To jest facet, piszcie. który robił między innymi do Chronic Riddicka, to jest gościu, który robił mhm. do, mm, muzykę do EVE online To jest gościu, który robił muzykę do Forcy Motorsport pierwszej części. To jest gościu, który robił e, oczywiście część utworów jest na licencji, czyli są to jego jakby ścieżki autorskie, które są jakby w takim w jakiejś kompilacji, ale również by komponował muzykę do gier, mhm. do SSX-a, do a, w, nie pamiętam jeszcze jakichś innych, ale no, na przykład oto ci Do to, to ma masa Effecta mojej drogi trójki, do dodatku Citadel. Więc, więc portfolio tego faceta jest ogromne. W każdym razie, wracając do muzyki, o której, której wspomnieliśmy, wspomnieliśmy, jest chyba jednym z też głównych elementów całej, całej wizji, którą, którą tam prezentuje Miller. I te, ta choreografia tych wszystkich elementów, bo to jest istotne, mhm. ta, George Miller stworzył majstersztyk, choreograficzny. To jest mhm. domyślam się, że jego film wyląduje w niejednym podręczniku. Nieraz te, te sceny będą analizowane przez wielu montażystów, w jaki sposób te kompozycje poszczególnych kadrów są tak fantastycznie zrobione, że to co powiedziałeś. Ten film oglądając parę razy, będziemy zauważać kolejne szczegóły, kolejne smaczki, kolejne elementy, które które de facto jeszcze raz bardziej... Da... że ten świat jest, jest, jest bardzo bogaty, to, to tło, um, szczególnie w, w, na początku i oczywiście na końcu, nie? Bo, bo to są te takie momenty, w których te, te, ten, ten świat tak naprawdę widać no tam, tam właśnie tak mówisz, zatrzymujesz kadry i można tworzyć różne rzeczy, wiesz, cała ta ta forteca, to, to, to, to w skale, wiesz, te dzieci, to, to, ten kult właśnie Chromu, tutaj mówisz, że nie, że takie e, psikanie sobie ma się tym chromem pod twarzy, wiesz, tego wszystkiego, to są takie elementy, tak, tak. które na początku mówisz, no okej, okay, no to jest jakaś objawa szaleństwa, ale to wszystko ma jakieś uzasadnienie i generalnie jak, nawet jak obejrzysz parę razy ten film, to, to możesz nie wszystko dostrzec, dlatego wiele rzeczy dowiaduje się właśnie przez to, że ktoś inny coś przeanalizował, że ktoś inny coś wie i tak dalej i nagle tworzy się jakiś taki taki klucz, taki kompendium, że ten świat nagle zaczyna mieć taki jeszcze głębszy sens, jeszcze więcej się po prostu wyłapuje dzięki tej wiedzy, bo na przykład coś, co wyglądały jakiś taki dziwny, nieczytelny tatuaż, okazuje się, że to jest po prostu jakaś taka metryczka, którą każdy dawca, ale nie, chcąc, nie chcąc, to nie ma na sobie i żeby, żeby kto, ktoś tam mógł później ewentualnie ten, ten krew, która się okazuje być dosyć też ważnym, reglamentowanym towarem, żeby być używany Ale a propos tych samochodów, to bardzo mi się podobało to, jak te samochody, że każdy samochód miał jakby, tak, jakby dodatkową funkcję. Znaczy, że one, one nie były tylko po to, żeby jechać do przodu i ewentualnie tak, być ty, Tylko elementów. miałeś właśnie tak, że miałeś tą kulturę tego, tej, tej, tej wojny, tego abordażu na, na drodze, czyli tych żołnierzy, tych samobójców, którzy z zidami się rzucali ja, eksplodującymi, albo po prostu rzucali te samochody No samobójcy, no to, to, to byli kamikadze, więc Tak, tak, cała ta kultura tak. tego, że patrzcie na mnie, jak ja umieram, w jakim stylu, no nie... Mediocre, you know, i tak dalej. No to jest wszystko coś, co stworzy na świat, ale te samochody mi się bardzo podobały, szczególnie te, które służyły do tego abordażu na tych takich wahadłach, na tych takich typ... Nie wiem, jak to nazwać... Te takie, na tych e, szczudłach takich, takich... takich, takich... Tak, tak, które tak e, no, przeważały. No i to na pewno jest jakieś fajne, na jakich, takich żurawie. Aha, wiem, ja mam to Że to było fantastyczne, Nie, bo tam to się ogóle, pojawia... jak to świetnie musieli e, e, zgrać, żeby, żeby to wszystko jednak e, funkcjonowało. No kojarzysz, ja się... kojarzysz, kojarzysz postacie na szczudłach, które się pojawiają w pewnym momencie w funkcji. ono się pojawia w połowie, w, połowie, w połowie de facto filmu, kiedy, mhm. kiedy nasi bohaterowie dojeżdżają do miejsca Przylądku Nowej Nadziei, który, który de facto troszeczkę by inaczej wygląda niż zamierzali. Więc mhm. nawet sposób poruszania się tych postaci po tym terenie z, wynika z tego, co się z tym terenem stało. A tak, no to nie, no to mówisz o tym No, no bez tak, spoileru. Bez spoileru. No tak, tak. Więc tu są, to są, jest taka ilość. Ale to są właśnie, to jest jeden, jeden z tych cichych momentów, prawda? Taka cisza przed burzą. Mam to jest jeden z, z tysiąca elementów, które de facto budują to uniwersum. Tak jak wspomniałem na początku, jeżeli George Miller planował nakręcić trylogię, to to uniwersum musiało być bardzo przekonujące. Nie można było sobie tu pozwolić na, na pewne niedopracowania i tutaj naprawdę no, chylę czoła po prostu i projektantom i, i całej pewnie ekipie, która się działa i to wszystko wymyślała. Naprawdę wykonali kawał, ale to kawał super znaczy, Tak Podsumowując, ja tutaj widzę, że no, z tego, co mówisz, no to wynika rzeczywiście, że, że, że ten film jest wyjątkowy i warto go obejrzeć, on nie musi się każdemu podobać, bo to nie jest film, który, który, który, który na przykład nie, trafi do kogoś, To jest skoncentrowany na jakiejś takiej interakcji między bohaterami e, werbalnej, że jest dużo pięknych słów i w ogóle ten... Oczywiście. Że tutaj jest, że ta, ta chemia wynika z wielu innych rzeczy i to jest też przede wszystkim i nade wszystko na pierwszym miejscu film akcji. E, e, przede wszystkim e, film akcji. To jest I to, akcji. to się tam ogląda, że to, co jest w tym i, i, i, i piękne kobiety i szybkie samochody. I również niepiękne nie kobiety, więc... No tak, ale przede, przede wszystkim wszystko to, co, brzydota, co jest, jest elementem piękna. takich filmów, jak, jak właśnie seria Fast and Furious, która jest zupełnie innym, czymś innym. Fast and Furious wywołało, tak jak to już wcześniej mówiłem, w kino bollywoodzkie, czyli eksplozje, fajerwerki, piękne kobiety, tam jest, tam mało ja, sensu. Stary, tam jest sexy Fast and Furious, to jest w ogóle a jakby... Y, y, Istotą tego jest to, że ty oglądając Fast and Furious, chciałbyś tam być, prawda? To jest y, chęć obcowania z tym światem, bo to jest fajne, mhm. wszystko jest cool, super, szybko, fajnie. Natomiast wizja Mad Maxa jest zupełnie odwrotna, że ty w życiu byś tam nie chciał przebywać w tym świecie, mhm. y, a ten, ta wizja jest tak przekonująca i wylewa, wylewająca się z ekranu, że de facto ty się zataczasz tym, w tej wizji mhm. i tak jak wspomniałeś, nie jest to film dla każdego, zresztą ja w ogóle nienawidzę określenia film dla każdego. To Dla mnie kino jest taką formą sztuki, która nie musi trafiać do każdego, tak jak każde dzieło, które się wykonuje, to trafia na swojego odbiorcę. Ja akurat jestem tym odbiorcą, ale przestrzegamy, który... my właściwie przestrzegamy, żeby się, Bo wiadomo, że, że to jest film, który warto zobaczyć, ale tak, jak mówisz, no, to, że on może na przykład mieć jakąś wysoką ocenę na, na, na, na serwisach filmowych, czy, jakąś, czy recenzję może zbierać całkiem dobre, on je zbiera z bardzo istotnych elementów, które, które mogą być rzeczą gustu, no ale widać tutaj, jakaś dobry gust trafił. George Miller i... i e, Wydaje mi się, że trafił e, też w niszę pewną, która, która jednak wykształtowała się w, przez no to, to ostatnie coś lata. To jest świeżego w tym. Więc coś tu jest, jest świeżego, bardzo dużo że... takich... To, to, to, to, co wcześniej wspomniałem, bardzo dużo takich elementów, które, które jednak zaprzeczają pewnym mainstreamowym, mainstreamowym ruchom. I, i, mhm. I to jest istotne. Że on jednak tego palca fakalca, że tak się brzydko wyrażę, wystawia pewnym, pewnym ośrodkom, które, które tworzą w tym momencie to, co się tworzy w Hollywood i, i mówi, panowie, za 150 milionów dolarów mogę wam zrobić coś takiego. Wygląda na to, że, że film odnosi finansowy sukces, więc kto wie, czy, czy nie dostaniemy więcej tego typu produkcji. Być może George Miller... To już jest chyba opus magnum, więc wydaje <głos》> mi się, że już nie zabieżą. Znaczy tak, no kolej... bo właściwie co mógłby zrobić więcej? Znowu jakiś tam więcej eksplozji, no, bo byłby ciężko. A też nie ma co specjalnie udziwniać i wprowadzać jakiś nowy element. To jest, to jest do... cie, cie, ciekawa rzecz. Yy... Gdzie to, żeby w te, Tą formułę teraz niech zastosują inni twórcy, no nie? Czy oglądając yy... ten film, nie chciałbyś, żeby Borderlands był nakręcony w ten sposób? Wiesz co, to... dla mnie, yy, bo, no oczywiście Borderlands też ma sobie ten, ten taki postopal. Postapokaliptyczny klimat, ale jednak to jest też futurystyczna. Ja mówię to tylko i, nie, i... Oby, nie mówię już o stricte formie wizualnej, bo forma wizualna mm -hmm. wizji Millera jest jedyna i unikalna. Ja mówię tylko o tym: i w momencie, kiedy na przykład zobaczyłem y, tych fanatyków religijnych, y, te, te na no, biało wy, wymalowane postaci, to pierwsza rzecz jaką mi się skojarzyła, to właśnie byli Bohaterowie, czyli ci Psycho z. Y, z Borderlandsów. To był taki ten obłęd taki, który, który tam był przedstawiony. I on idealnie pasował do tego obłędu, który panował mhm. w uniwersum Borderlands. Czy nawet sama postać Mr. Torka, którego nie wiem, czy kojarzysz. I tego wielkiego DLC, który był jednym chyba z lepszych DLC do Borderlandsa dwójki. Czy znaczy, dla mnie byłoby na pewno ciekawe, gdyby, gdyby ten świat, Man Maxa, tak. Oczywiście on by mógł utracić trochę na tej magii. I też nie mówię specjalnie, żeby ktoś miał nawet seria zrobić, ale zobaczyć się na przykład, czy, czy ten świat... czy yy, Zrobić jakiś taki spin-off, ale, ale niekoniecznie film akcji. I yy, yy, yy, czy, czy, czy dałoby się coś zrobić, bo, bo, bo tak bogaty jest ten świat, a jednocześnie on jest tak oszczędnie yy, yy, yy, wytłumaczony w filmie właśnie przez ten brak ekspozycji, że wszystko jest na zasadzie tego, tego obrazu, no nie, że tam naprawdę wiele rzeczy... Mhm. Mogłoby być przedstawione w jakiejś takiej innej formule, no nie, że właśnie nie filmu, akcji, ale być może jakiegoś, też nie jest dramatu czy, czy komedii, broń Boże, no nie, ale rozumiem, że, że ktoś mógłby po prostu wykorzystać ten, ten, ten świat i teraz zróbmy jakąś inną historię. I w, w, w, Wykorzystajmy to, co udało się właśnie tutaj stworzyć do, do opowiedzenia. Będziesz jakiegoś, miał okazję, wiesz o tym, że będziesz miał okazję dokładnie tak? 1 września. Mówisz o grze komputerowej, tak? Mówię w tym momencie o grze studia Avalanche Studios, która się pojawi 1 września. Ja z niecierpliwością właśnie... czekam na ten tytuł. Tylko się obawiam właśnie, że w e, pies pogrzebany jest szczegóła. Ale... E, już w ogóle podobno ten Mad Max, ten głos Mad Maxa w grze jest taki, że jak już ktoś e, e, polubił e, właśnie te takie chrząkanie i, i, i niewyraźne wymawianie rzeczy, wiesz, taki, taki mocno skrzyczący, ponury głos Toma Hardiego, takiego, takiego Bejna, to, to może się zdziwić, bo jednak w grze, jedna, w grze tego nie ma. Polecam, ale no polecam nie zobaczyć był... sobie film z rozgrywki, bo naprawdę biorąc pod uwagę to, o czym wspomnieliśmy na samym początku, w jaki mm -hmm. sposób te trailery są teraz robione, to jest zrobiony trailer z tego, co autorzy twierdzą z rozgrywki, no i wygląda to fenomenalnie. Tam jest klimat, leje się z ekranu po prostu litrami, więc jeżeli tylko gameplay dorówna tym naszym oczekiwaniu, no to mamy naprawdę ciche, cichy hit tego roku. No, wiesz, no nie, no, nie będzie większy hit od, A wiedź, od wiedźmina? wiedźmina Dzikiego Godu. Czy chcesz już zrobić z nich ja, czy nie? Robimy, robimy tak, kącik na zakończenie 5 minut Wiedźmin 3 Tutaj jakadnie będziemy, to nie jest jeszcze spoiler cast. Na, na spoiler cast trzeba chwilkę jeszcze poczekać. Ja no, już przeszedłem <grytanie>, jest... e, główne wątki i, i bardzo mi się to, co widziałem, bo ja byłem, Jestem generalnie zachwycony, bo też miałem takie jedno z tych lepszych zakończeń, nie? ale nie, nie zdradzę nawet odrobinę o co dokładnie w tym chodzi. Ale ja miałem dosyć satysfakcjonujące zakończenie i ja po, oczywiście po skończeniu gry wróciłem do tego świata, bo, wiesz, bo gra jakby cofać się przed tymi takimi kluczowymi wydarzeniami tej, tej samej końcówki. Do, do punktu, w którym jakby masz wszystkie te zadania pobożne, wszystkie te z, zlecenia wieźmickie dostępne i możesz sobie już tak kontynuować tą grę na zasadzie takich... Wszystkie te questy, które nie były mhm. głównymi questami, możesz je sobie teraz spokojnie dokończyć, zrobić. Farmisz i farmisz teraz, jest... rozumiem. No wiesz co, ja gram bardziej dla przyjemności. Przyznam, że tak, że na przykład pewne questy, które mógłbym skończyć wcześniej, ja no nie, nie, nie skończyłem ich przed przejściem gry, to więc sobie zacząłem je robić teraz dla właśnie dla, dla, takiej, dla takiej czystej frajdy i jest jeden quest związany z, z turniejem Gwinta, taki Gwint The Gathering w Pasiflorze, gdzie, gdzie jest zamknięty turniej, gdzie musisz mieć naprawdę bardzo dobrą talię. Oczywiście ona jest oceniana w sposób taki, że musisz po prostu wygrać z, z pięcioma takimi przedstawicielami w różnych miejscach wiesz, świata, tego w Wiedźminie i jeśli z nimi wygrasz, wtedy możesz za wpisowe tysiąca koron właśnie się do tego turnieju dostać. Ty masz ten osobny taki wątek, wiesz, taki pomniejszy quest. Bardzo fajna sprawa. więc jest rewelacyjny według mnie. to, jest, to jest... jest gra, którą, która na początku ona się wydaje taka niepozorna, taka prosta, taka taka bez, bez polotu, wiesz co to za gra w jest, ciągniesz nieprawda. 10 kart właśnie, że ciągniesz 10 kart i z tych 10 kart masz coś kombinować ale później okazuje się, że robisz sobie deck że karty, które ja uznawałem za zupełnie niepotrzebne, nieistotne, w których ja w ogóle nawet nie chciałem mieć talii, okazały się dla mnie być podstawowymi taliami, czyli na przykład karty szpiegów uwielbiam, jakbym mógł mieć, to bym miał prawda połowę kart. to ja mam, ja mam, ja mam, ja mam wielką zagóżą, prośbę miałem, ja mam wielką prośbę do, jeżeli ktoś z CDPu nas słucha Panowie, zbliża się sezon wakacyjny, ludzie wyjeżdżają na wczasy, lubią grać w karty. Weźcie, wyrzućcie głową i zróbcie wydanie gwinta po prostu w luźnej wersji, gdzie ja, tak. konsument, pójdę do sklepu i kupię sobie talię kart, albo kilka talii kart, bo naprawdę bym to zrobił day one. Więc... Tak, to co Ci powiedziałem, Michale, poza, poza studiem nagraniowym, no ja dla. dla tych właśnie kart, mniej więcej wybrałem wersję na Xboxa One, mimo że Xbox One nie posiadam. Czy masz grę na zbyciu, mój drogi? Czy e... będziesz sprzedawał? Właściwie to ja mógłbym ją sprzedać, bo ona jest nawet zasługiowana. To musimy porozmawiać poza anteną. Dobra. I, I generalnie wiesz, cały, cały, cały myk jest właśnie taki, że te karty naprawdę są świetnie wydane i one, one są naprawdę bardzo takim, poza właśnie figurką, która oczywiście się świetnie prezentuje, no dla mnie kluczowym elementem tego, tego zestawu, który jakby o, tej, o sile tego decydował. I ja już z moją drugą połówką kilka partii rozegrałem te karty świetnie, świetnie się nadają do tego. W tym sensie, no bo one, one są opowiedli. No dokładnie. Tego, co masz. do dokładnie, do sierankowego no, karczmowego grania Wakacyjna i no dla to po prostu jest jedna z fajniejszych rozgrywek, i naprawdę tak. jest to bardzo. Przy... Przede wszystkim. Chętnie prób... bym dokupił talie, żeby jeśli byłyby dostępne, właśnie skoja no. tel i, i Potwory, bo, wejścia, bo jest próg... tylko właśnie Królestwo Nivgardu i, i, i Północy. No to właśnie. są tylko te dwie talie. Próg wejścia y, Winta jest bardzo fajny, więc y, nie jest to jakiś zasób wiedzy, który, który trzeba przyswoić mm -hmm. czytając firmy, instrukcję, jest... tylko po prostu to, to są jest... bardzo proste zasady, ale one są na tyle ciekawie skonstruowane, że. One zmuszają cię jednak do, jednak do, do ruszania główką i, no i tak, fajnie No tak, te właśnie te kombodeki, te, te one, y, może to nie jest jeszcze, no jeszcze, no, to nie jest poziom magica, tak, że, że są karty, które są ewidentnie silne, bo jest, y, cały czas poluję na kartę Geralta z Reevee, ale y, jak ją znajdę, to będę przeszczęśliwy, ale y, samo to, jak, jak, jak ta gra okazuje się być nie tylko prostym wykładaniem kart, kto ma, kto ma silniejszą armię, ale wiesz, czy elementy pogodowe, czy taki ten róg, który, wiesz, czy, czy pożoga, te, te wszystkie karty dodatkowe, które wydawały się być mniej istotne, mhm. one zaczynają, wiesz, w, w, dobra, znaczy nie zaczynają, one są bardzo istotne i jeśli grasz już na poziomie takim właśnie mistrzowskim, czyli właśnie, czy zapiszesz się do tego turnieju, czy grasz z jakimiś mocnymi graczami, oczywiście niestety nie można grać z innymi graczami żywymi, więc wszystko są wirtualni przeciwnicy, to jednak korzystanie z tych kart specjalnych jest najważniejsze, jest kluczowe. Możesz mieć najlepsze karty w talii, ale bez tego to nie, no nie wygrasz. I, nawet, fajną, ten, fajnym, nawet fajnym dodatkiem by było do tego właśnie ten, ten taki e, ta podstawka pod te karty, czyli ten, ta, ta, ta, ta, te elementy, które, mhm. na których można by sobie rozkładać te karty. Się wydaje się, że prawdopodobnie prędzej niż, niż w wersji drukowanej gdzieś te karty, stary, one pojawią się w wersji cyfrowej, być może na No One są śliczne no. w ogóle. Tam, naprawdę, biorąc pod uwagę to, że tam ty widziałeś kompendium gry, masz zresztą jakieś tam już kolejne wydanie przewodnika w wersji angielskiej, więc widzisz, jaka ilość rysunków, tych artworków wszystkich jest wykonana w, w ramach tworzenia tej gry i po prostu znaleźli rewelacyjny sposób, żeby gdzieś to wykorzystać, a gwint jest idealnym miejscem na to, więc kurczę, no po prostu ja, ja do, do, do, do, do końca tego nie rozumiem. Jest to malutka żyła złota, która Mam tak, nadzieję, że nie, gra, będzie, nie będzie zapomniana, gra. bo pojawiła się jakaś gra, widzę, widzę RPG-owa tam do kupienia w świecie Wiedźmina, natomiast tą grą się kompletnie zainteresowałem, ale tak mówię, w Gwinta się gra rewelacyjnie i przy, w, w, przy piwku w dobrym towarzystwie naprawdę można wiele godzin fajnych spędzić przy, tym, przy tej grze i dokładnie, tyle. Dokładnie. Dobra, to powiem o tych a... gliczach, bo coś tam się przemieruje. No właśnie, glicze, bo tak głównym, głównym punktem tego kącika nie było rozpływanie się nad gwintem, chociaż to była rzecz, o której żałowałem, że nie wspomnieliśmy ostatnio, ale to już nadrobiliśmy. A i o muzyce, przepraszam, nie wspomnieliśmy. I tak? o muzyce, no, muzy... nie, nie. ale to muzyka, muzyką zamknięto. To najpierw teraz glicze, żeby tak było właśnie teraz w dołku. Jest coś niesamowitego w tym, że na, że na szczęście wszystkie te glicze objawiły mi się dopiero po po przejściu fabuły, Więc jakby o, nie, mam, nie mam takiego momentu nie było tak, że, że, że po prostu załamałem się strasznie, ale objawił mi się jeden wyjątkowo y, upierdliwy bug. Y, Wiedźmie mój przestał się wspinać na różne krawędzie, półki skalne i tak dalej. Po prostu nie, nie podświetlać się opcja wspięcia się. Mhm. I wygląda to mniej więcej tak, że jeśli nie da się na coś wskoczyć, to muszę kombinować. Na szczęście grając w wersji PCTowej, może sobie włączyć tą y, konsolę. Y, debugową, czy jak to się ładnie mówi. No tak się I mówi. Na się. Przykład, tak, I sobie różne takie elementy, jak na przykład beczki, no sponować, nie? ja, ja niestety, jeśli mam gdzieś wejść w jakimś takim miejscu, jestem, gdzie nie mogę się wydostać, no to muszę coś takiego robić, ale to nie jest najwygodniejsza rzecz, bo wcale postawienie beczki oznacza, że od razu może gdzieś tam wejść, nie? to trzeba się naskakać i naskakać. No, no. Ale to jest strasznie. Ja ma, powiem ci, że to ja... dziwne, że to się stało po końcu, na, na, na, na końcu gry, bo ja. ja słyszałem, tam... że to się gdzieś w jakimś takim miejscu dzieje, po jakimś tam levelu, wiesz, różne rzeczy. I najgorsze jest to, że to nie jest też. Znaczy najgorsze, no to jest najsmutniejsze właściwie. Że to nie jest tylko na, na PC, że to też dzieje się na, na, na konsolach. Słyszałem właśnie, że na Xboxie, to mhm. się, na Xboxie nie możesz sobie łączyć takiej konsoli debugowej. Aha. I nie możesz sobie ratować sytuacji takim cheatem. Więc no, to jest. Na bardzo tym mnie, rzecz. mnie denerwuje to, że, że nie ukrywam, że y, jednak wiedź mi, znaczy Boże, nasz bohater Geralt, jak chodzi na jakieś półki skalne, czy nawet stara się zejść z, jakich, no, z, jakich, z jakichś gór, czy z, mhm. gdzieś, gdzieś po prostu wpadnie w jakąś szczelinę, po prostu widać, że. No, że zachowuje się co najmniej dziwnie i... Ale wiesz co, ale to jest, ale to, na początku ja nigdy na to na, nie zwracałem uwagi, bo, bo mi się wydawało, że on dosyć dobrze się integruje z tym, że to nie jest idealne, że, ale, ale jednak dosyć płynnie robi te przeskoki, taki parkour ma oponowany, a tutaj teraz to, to wygląda komicznie, jak w jakiej, takiej grze typu Fable, gdzie tam nie było takich rzeczy, więc... To wszystko no to wszystko ja miałem, to mój drogi, taką sytuację chyba ze dwa razy. Miałem taką sytuację, że e, podążałem jakimś wąwozem i doszedłem do momentu, gdzie ten wąwóz się po prostu zwęża do jakiegoś strumyka i po prostu Geralt mi się zablokował w tym, w tym miejscu i po prostu musiałem wczytać jeszcze raz stan mm. gry, więc albo w... mm. czasami dziwne zachowanie jest nawet z, z naszym koniem, więc Który, którego po przywołaniu w... po prostu pojawia się w jakichś dziwnych miejscach albo w momencie, kiedy zejdziemy z, z tego naszego rumaka i po prostu będziemy tam machać mieczykiem a on sobie gdzieś tam biega, a za chwilę <śmiech> miałem taką sytuację chyba za dwa razy że gdzieś po prostu Zapatoczyło się biedactwo w jakieś, w jakieś skałki, czy w jakieś, w jakieś głazy i po prostu nie mógł wyjść. Więc, no. Tak, ale wiesz co, to ja zauważyłem, jeśli chodzi o obiekty i różne rzeczy, na przykład, przynajmniej o, o yy, postaci NPC dwie, dwie takie yy, dziwne yy, błędy, Trochę takie dziwne błędy. Jeden to jest taki, że czasami yy, postacie właśnie czy mieszkańców w różnych wiosy po prostu pojawiają się jak znikąd, Wiesz, Scottie ich teleportuje co jest dosyć rzadkim błędem, ale jak na to raz zwrócisz uwagę, to nagle później jakby twój mózg wyłapuje takie rzeczy i momentalnie gdzieś tam może być tylko taki, jedna taka postać, która się tak, w taki sposób dziwny pojawia w wiosce i ty na to momentalnie, no, wiesz, skierujesz wzrok i, i, i to jest to. A druga rzecz, że wcześniej, nigdy, przed przepraszam, nigdy mi się nie zdarzało, że byłem w jakiejś sytuacji, że wydawało mi się, że po prostu w momencie, kiedy przychodzisz do tego trybu dialogowego, wiesz, kiedy masz te, te inne kadrowanie, prawda, postacie ze sobą rozmawiają, te postacie w tle, one nie, nie zaczyna, one nie wchodzą jakby, nie wchodzą się do tego kadru. Nie, no rozumiem. nie, nie, nie pojawiają się. A, a miałem już tak parę razy, że na przykład Geralt był gdzieś w jakimś drzewie, się pojawił nagle. Jednak Myślę, tak że z twojej strony jest to istotne oświadczenie, dlatego, że biorąc pod uwagę to, jakie plany leciały na ostatnim odcinku, w końcu coś się pojawiło u ciebie, że coś ci nie gra. No tak, nie, nie, nie, ale to są rzeczy, które po prostu są, są śmieszne. I liczę, dlatego że mi się wydaje, że tak jak to zwykle bywa. Naprawisz coś i ta poprawka, no nie okazuje się, że jedną rzecz naprawia, a drugą psuje. Ja, ja mniemam, że to coś jest z tym związane i, i na przykład to co zauważyłem, to że Gerald ma oczywiście włączoną pełną kolizję ze światem, z innymi ludźmi i tak dalej, więc no, nie możesz przejść przez jakiegoś takiego ta, ta, ta, ta. kaptrumaża i tak dalej, ale postacie, w, przynajmniej ja to tak zaobserwowałem ostatnio. NPCów, ja na przykład e, gdzieś tam z kimś mam iść, tak? I, I idę za tą osobą, ona mnie gdzieś prowadzi i ona na przykład kolizji z innymi NPC-ami nie ma. Jeżeli ona przychodzi przed nimi jakby byli, wiesz, duchami. I, i to jest coś, co, co, co, co niepotrzebnie w, z, z tej imersji tego świata cię wytrąca, z drugiej strony to nie jest jakiś, te błędy nie są tymi błędami, które, które tak jak to, tam ten brak możliwości wspinania, no nie psują ci mm -hmm. możliwość ukończenia gry no bo są misje takie, że gdzieś musisz się wspiąć, nie dojesz na jakąś półkę itd więc ja liczę na to, że ten patch, który wyjdzie już niedługo, który między innymi poprawia interfejs na zasadzie właśnie powiększenia literek, no, no to, jest bardzo parę, tak, to jest bardzo istotny patch, to jest jeden z najważniejszych patrzy, natomiast yy, yy, nadal uważam, że nawet z tego, co przed co, co chwilą powiedziałaś, to są My mamy jednak do tego, zresztą to też mówi piątku, Mamy ten patriotyzm, jednak, który, no. który, który jednak coś tam podświadomie nam podpowiada, i wiemy, że chcemy no, oczekiwać mż... tej gry idealnej. prawda natomiast Ale to jest w to jest wielu aspektach gra idealna. Tak ehm, nie tylko jest, właśnie no. No, przy tak, tak potężnym projekcie, przy tak wielu jednak e, rzeczach, no, nie okazuje się, że, że nie wszystko udało się e, dopiąć. E, ja nadal twierdzę, że jest to jednym... To no masz też przykry jakiś taki bóg, bo, bo wspomniałeś też, że, że być może jesteś ofiarą tego ekspliglicza, tego czyli nie dostajesz doświadczenia nie, być nie, może dlatego, że jesteś taki właśnie nie nadgorliwy. Się, nie, nie, nie, nie doktoryzowałem się nad tym specjalnie, natomiast faktycznie miałem taką sytuację, po nagraniu ostatniego odcinka postanowiłem faktycznie powtórzyć e, prolog i, i pierwszą część, tą, e, ten wstęp cały, gdzie... Mm, gdzie po prostu zacząłem wykonywać więcej tych questów pobocznych i zbierać te wszystkie znajdźki, więc cały biały ślad e, mhm. przejeździłem, e, przeganiałem za odkrywanie tych wszystkich elementów. No i faktycznie, nie wiem, to może wynika jakby z tego, w jaki sposób grałem, ale nie wiem, efekt jest tego taki, że po prostu mój experience jest na bardzo niskim poziomie, no i widzę, że ta, ten experience nie rośnie mi jakoś drastycznie, nie wiem, może ktoś tutaj z naszych słuchaczy podpowie o co, o co faktycznie chodzi, bo wyczyściłem cały biały ślad no. i po prostu nadal jestem na czwartym poziomie, nie wiem o co chodzi. Mm -hmm. koncentruj się w takim razie na głównych questach szybko nadrobisz yy, szczególnie na przykład jak już przejdziesz jest taki moment w grze, że jesteś na 20 poziomie i zaczynasz robić tylko te misje właściwie fabulary takie to końcowe nie nastąpi co misja to właściwie wpada ci poziom co quest, co zadaje? Znaczy, dla mnie to... Jest, to, jest to gra, którą na pewno na pewno nie skończę mhm. szybko, bo nawet z względów czysto, czysto czasowych po prostu nie mam nie mam, nie mam, nie mam kiedy, żeby do tego przysiąść. Natomiast jedna rzecz mi się bardzo podoba, to jest to, że nawet mhm. jak się zrobi dłuższą przerwę od tego Widźmina, ta retrospekcja podczas ładowania stanu gry jest bardzo fajna. To jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo dobre rozwiązanie, gdzie jednak to ten, ten krótki mhm. wstęp przypomina ci de facto, gdzie ta ostatnia, Twoja przygoda się skończyła. Tak, tak, tak. Ostatnie dwa słowa o muzyce, A tu możemy tylko powiedzieć, że jest fenomenalna, prawda? Wydaje mi się, że, w, że bardzo chyba w kontekście muzyki wszyscy skupili się na tym Percivalu, bo on jest tam jak mimo dodatkiem. ale jedną rzecz trzeba mhm. powiedzieć, że głównym kompozytorem i najważniejszą osobą stojącą za, za, za muzyką do Wiedźmina jest Marcin Przybyłowicz, który który poświęcił kupę czasu, jest to bardzo młody kompozytor mm -hmm. i bardzo obiecujący, bo naprawdę widać, że facet zrobił to z wielkiej pasji do, do robienia tego typu rzeczy. A Percival dla mnie jest takim dodatkiem do jego kompozycji, mm -hmm. gdzie ten Percival wniósł ten cały bagaż tych, tych unikalnych, pradawnych instrumentów, gdzie nawet z tego, co, co gdzieś tam wyczytałem, nawet oni sami skonstruowali, no bo de facto takie instrumenty nie istnieją, a jak istnieją, to gdzieś wiszą w muzeach i nikt nie pozwala, że tak powiem, do nich, do, nich, do nich dojść. Więc to jest fajne, natomiast muzyka na pewno jest bardzo, ale to bardzo, bardzo istotnym elementem tej gry i wydaje mi... się no jest świetnie zmiksowana. No. Czasami wydaje się, że jest za głośna. Ja sobie mocno ściszyłem muzykę w menu, żeby ona nie była taka w grze wyraźna. Ale i tak ją bardzo słychać. Ona oczywiście, jak to w grach, podkreśla dramaturgię tego, co się dzieje na ekranie, ale ona też bardzo dobrze się zmienia i ona Zupełnie ma inny, inny rytm, inną, inna melodia, kiedy jesteś właśnie w Nowigradzie, zupełnie inny rytmy, kiedy jesteś na Scaligę. No, znaczy to bardzo jest... fajne jest to, że e, nawet. No, oddaje atmosferę, naprawdę CD podjął taką decyzję, żeby z, z, z panem Marcinem nawiązać współpracę, bo biorąc pod uwagę fakt, że jest to tak wielki tytuł, e, mm. zaufano tak młodej osobie i naprawdę e, tutaj pokłony dla CDPu, u Zaufali, efekt jest fenomenalny, myślę, że Marcin. Będzie tworzył jeszcze kupę fajnych soundtracków, A ten, który zresztą dostaliśmy jako dodatek w wersji pc naprawdę jest miłym, miłym ja uzupełnieniem ja na przykład, samochodzie. No dokładnie, miłym uzupełnieniem moich podróży do pracy w aucie. No, więc, więc słuchając tej muzyki, widzi się te, te obrazy w głowie i to już mhm. co o czym świadczy, że facet zrobił dobrą robotę. Dokładnie. Tyle chyba mamy do tego. Kończymy kącik Wiedźmina. Więcej w następnym odcinku. Być może jak. Jak się okaże, że tak, tak świetnie ci pójdzie, z nadaremnianiem. Wydaje mi się, że ten spoilercast to, cast to, sobie to, to będzie już spoilercast. Wydaje mi się, że spoilercast sobie już. Tak mi się zdaje, że jednak nawet go nie wysłucham z tego mhm. obowiązku, żeby nie przyjść zabawy. No nie, nie, nie, no, czy spoilercast będzie wtedy, kiedy, kiedy wszyscy, wszyscy przyjdą, bo ja, ja oczywiście. Chętnie bym porozmawiał o pewnych wiesz, elementach. ale Damian, dlatego, stary, że, że na... ta fabuła w Wiedźmie jest tak, tak interesująca. Jesteś na świecie, że musisz sobie teraz notatnik wyciągnąć, zapisać sobie tutaj w swoim notatniku wszystko, co teraz siedzi ci na serduchu, bo za dwa miesiące już zapomnisz o tym wszystkim. No to prawda, wiesz, co, dla mnie jest bardzo istotne, to co się też mówi w kontekście tego tych, tych problemów politycznej poprawności, że, że teraz gdzieś tam podobno, nie wiem czy słyszałeś tam tą wiadomość, że twórcy gry raz doszli do wniosku, że nie masz możliwości wybrania sobie koloru skóry, postaci itd., tylko że to jest jak wynika z tego, co tam o tobie Steam wie, wiecz, tam co tam masz z Steam ID, nie? I to jest to jest z jednej strony bardzo ciekawe podejście, ale z drugiej strony gdzieś tam może przeczy pewnym, pewnym tym e, atawistycznym, wiesz, powodom na tych gramy gry, czy eskapistycznym, nie wiem jak to powiedzieć. E, ale e, jeśli chodzi o, o, o, o problem właśnie Wiedźmia, to jest to, że oczywiście tam e, nie kolorem skóry ludzie żyją, czy tam te, te, te wszystkie postacie, tylko, tylko rasami. I ta bogata historia jednak no, nasza też, no nie? w ogóle też tej, tej Europy Wschodniej, tego co przyjęliśmy no, i przed wojną, i po powiedźć, że... i tak dalej. Ja w ogóle widzę mnóstwo nawiązań do tego, o czym wspomniałem wcześniej w poprzednim odcinku, no nie, że czego na przykład ci wszyscy krytycy, ci, ci, ci, ci, ci tego, że, że tak mało jest to, na przykład, nie wiem, zróżnicowania ras, wiesz, koloru, koloru skóry ludzi w tej grze, nie dostrzegają, bo oni nie potrafią odnieść tego, bo oni nie mają tej historii tak bogatej. Dla mnie wiele elementów właśnie w tej grze, gdybym ja tylko zamienił świat, no nie? Zamienił na przykład pewne postacie albo pewne frazy, no I, I dał im te, te, te rzeczywiste barwy, czy rzeczywiste nazwy z, z naszej historii, czy z, czy z II wojny światowej, czy, czy, czy z takich czy, czy po czy przed, no nie? To, to dla mnie to jest zupełnie inny wydźwięk, no nie? w tym wszystkim. Znaczy to jest... Ja na przykład nie mam tego To jest temat ci, że tak, jak ja gdzieś to czytam, będzie część społeczka. Jak prostu, czytam te tak. historie odnośnie właśnie tego problemów problemów, że nie ma tam nie ma tam postaci czarnoskórych, że się tak kolokwialnie wyrażę, to nie, to po prostu to jest tak. Nawet na ten poziom dyskusji nawet nie chcę mi się wchodzić, bo to są dla mnie tak oczywiste rzeczy, no, o, jeśli chodzi o kreowanie świata, że po prostu każdy, jeżeli ktoś je robi... No wiesz, to jest tego typu drama, jak e, z Mad Maxa zrobili film femf, f, f, f, f, f, feministyczny. Więc, e, tak, bo tam jest dużo pięknych No to, to właśnie, człowiek, to jest w ogóle jakby są... poziom dyskusji, który, na który chyba nawet nie chce wchodzić, bo to, no, bo to szkoda no, chyba ja na to rozumiem, No właśnie, właśnie to jest to, że ja, ja zawsze jestem przeciwnym temu, żeby, żeby twórca... W, najlepiej jakby twórca mógł, zamknąć się totalnie, oddzielić się od, od swojej widowni i, i żeby widownia nie mogła wpływać w trakcie tworzenia dzieła na to, co on robi. Żeby nie mogła na przykład ta poprawność polityczna, która tych największych krzykaczy nie mogła wpłynąć na, na, na, na końcowe dzieło. Że na przykład czegoś nie namaluje na obrazie, bo, bo to mogłoby kogoś obrazić. Nie? I ja na przykład włączyłem sobie wczoraj e, fragment tylko, bo w końcu nie, nie miałem czasu, żeby obejrzeć. Powiedzmy, wieś mnie odciągnął. E, taki stary film, miałem, wiem, czy pamiętasz, seria filmów, port lotniczy. Y... Angielski tytuł, poproszę. Airport. airport. I tam to masz był wie, jeszcze, tam, i taki tak. Airport. 20 nie, nie, nie, to były cztery filmy. Airport, airport 75, Airport 77. To, to, to były wie. filmy katastroficzne, Airport nie, 79. Nie, nie. I tam po prostu jest. Tylko, że to są, no to są lata 70, no nie? Ale cały tam jest motyw, taki wiesz, stewardessy, e, piloci i tak dalej. Nie? tam Cały początek jest taki mocno. W dzisiejszym razie że jest super seksistowski. Idzie, wiesz, na, na, na ruchomych schodach dwie kobiety, no nie stewardesy, z coją rozmawiają, i, i a za, a za nimi stoi pilot i mówi do kolegi, no nie, to widzisz, rozumiesz, dlaczego lubię moją pracę, no nie z, z takich właśnie powodów, wiesz, no to jest mega, mega ciszej seksistowski. Ale z drugiej strony, no nie, no, to nie było nic złego. To, to, było, to była taka adoracja. Boże, to był, kochane, to jest to jak najbardziej zdrowy męski odruch. Tak, a i, i te kobiety nie reagowały na to, wiesz, ty świnie, jak tamte, tylko właśnie żartobliwie gdzieś tam to mówiono, nie? Czy twoja żona o tym wie, nie? Drugie panie, to jest czysty komplement. Oczywiście, tylko, że po prostu y, y, najgorsi są, powiem ci, Feminiści w spodniach, no. To są, to są, znaczy, feminiści, no właściwie, no wiesz, bo, bo naprawdę kobiety nie potrzebują w pewnej sytuacji, nie, obrońców takich z urzędu, bo, bo sobie świetnie radzą i, i świetnie się nawijają. Oczywiście, jako biały mężczyzna, no nie powinienem się wypowiadać, jeśli chodzi o takie rzeczy, no bo jakby historia zakazuje mi, prawda? <śmiech> więc, więc na tym, na Ale mieszkasz już tak w tak wyzwolonym kraju teraz, że. No tak, zupełnie inny temat. Dziękuję Ci, Michale, że znalazłeś czas porozmawiać przede wszystkim o Mad Maxie. Dzięki za zaproszenie. Bardzo. Więc serdecznie. na pewno Ci przekonani już mają masę argumentów do to, żeby jednak ten film obejrzeć. Czy poleciłbyś go obejrzeć w Mad Maxie w 3D? Czy, czy to nie ma znaczenia? Czy sam na przykład nie oglądałeś? Eee, powiem Ci, że obejrzałem film w 3D, natomiast nie widziałem w 2D. Natomiast słyszałem Aha. opinię, że, że nawet lepiej pójść sobie na wersji 2D, ponieważ jakość tego obrazu, no wiadomo, są względy czysto techniczne teraz, że jakość tego obrazu jest o wiele lepsza, a wydaje mi się, mhm. że jest tam parę faktycznie ujęć takich, które robią wrażenie w 3D, natomiast wydaje mi się, że to spokojnie się obroni również w wersji tradycyjnej. Mhm. Mhm. Ale nie umieszkam pójść, albo czekam z, z utęsknieniem na wydanie blu-rayowe, które pewnie będzie mhm. określone masą dodatków, mam nadzieję. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Dzięki serdeczne. Pamiętajcie, żeby nas wiedzieć na naszej stronie www.fantasmagiera.net, polecać na Facebooku, retweetować. Do usłyszenia za tydzień. Żegnam się ja, Dachman. Cześć, hej.